Gdzieś tam już... No ja wiem, bo on ma w sobie taką miękkość, którą miały te wszystkie koniaki, te dobre koniaki w hmm. Oni go zresztą poprawili troszeczkę. Hmm. A ja, słuchaj, taki mój wuja, który ojca. Miałem chodziłem z nim przez wiele lat na polowania. I, e, no I wypracował na czystym odsetku uważał za najlepsze na projekcie, który stworzony przez człowieka. Nie pokonał kalwadata, bo stwierdził, że dla młodzieży fruchta są w A tutaj witamy zawsze. A tak, dokładnie. A jeśli chodzi o jakieś bardziej podmioty uroczystości, to sygnal razem w jakimś dzisiejszym... Zaczęliśmy wiosnę no, z ten tak, temat, został już pamięci. No ale ciężko we w tej starej wersji tam. Trzy talenty, pięć biał, tak, No i wrócili wiesz do nas, które były na, nie, na niektórych koniakach. No, ten, no i dziesięcioletni, siedmioletni, nie pamiętam tak, jaką na nazwę taką handlową. Potem jest Tamar, 10 dziesięcioletni, potem jest piętnastoletni chyba. My, pragniczny, albo jubilejny, już nie wiem, jakoś oni tam zostały zda na to. Kolejna jest na ili, 25 chyba letnie. I oni mają, że to znaczy, dwa koniaki, ale przy tym się jeszcze mi położą się śmiesło, to jest to, że nadal zachowała ten płyn taką, taką lekko bądną barwę. Jak postawisz a to był francuskich koniaków, to widzisz różnicę w y, kolorze, bo y, to zawsze znaczy jest jakby trochę z policurą y, te y, ten, ten wschodnie koniaki. Moim zdaniem to jest dowód tego, że one naprawdę były tam, gdzie powinny być. To znaczy persek który nie jest wiulami nie jest To najstarsze garki, które mają tak. Z... Z... Z... 93 4 roku, bo mm. już do szkła, dlatego że y, ten angel z y, angielskoredora mm. y, zaczęło być zbyt dużo. Parowanie jest jednak spore. Mm. Jestem na pewno y, y, ja o tym czego wiedzieć. Znaczy nie wiem, to cały czas paruj. No tak, tak. Ale w jakimś momencie, ponieważ ten trunek stawał się coraz jakby, coraz więcej tego drogiego trunku szło w powietrze. A jest taki Lara Griegojan, tego, pierwszy, po tym jak ich pewne przejęło, oni to kupili, to kilku kolejnych szefów było twardzej to jest pierwszy ma, to ma To jest za, ja, który został Okazały Okazały postury W którym został jest Specjalnym Miośnikiem? Nie, w ogóle nie jest alkohol To pan Byliśmy, bo byliśmy z pryncypałem i spożywaliśmy ulicę z pobudnym Został specjalnie dla nas zrobiony chlebek lawasz, który yy, mówi, że święto dla załogi, no to wiesz, że jest na jeden facet. Bo tam z nim jeszcze wejdą cztery osoby, a wiesz, że kształtowie zaczynają przez ziemię, no to pod tym piecem ziemi, no to muszą tego zrobić dużo. To jest cała załoga. Więc <kluzny> oddalowywana tym dla wasze. i siedziło, się przyznał, że właśnie niespecjalnie jest alkoholowa. Jąd tak tam niespecjalnie w to środek dnia, ale no tam już po degustacji, a potem w trakcie tego, tego bardzo fajnego zawsze miejskiego posiłku. polewany polowaniem. Ja w pewnym momencie mówił, kiedyś to zawsze był przyłożony. Wie że będzie Jakiś, ktoś tam, jakiś ważny goś z Rosji. No i mówi, przybieżli szefa tego yy, FSB, albo nie wiem w jednym e? odcinku, no tak, No i mówi, siedzimy, siedzimy, a no tamten mówi, piję, piję i no, nie przymusza. A ja nie mówię w pewnym razie, tak mi się wydaje, że albo już mówię, że jestem na piekłocyjak jak mówi albo coś się robię i będę Bo siedział przy tego przy, przy, facet, natomiast on coś do mnie mówi, a ja nie bardzo wiem, o co chodzi. No, to nie mówię, <grym> że mówi po armiańsku. Także on dynastycznie, tak powiem, jak <grym> papa, tak, tak był służym, Okay. W Armenii w kończyłem ja. znaczy, szkołę gdzieś tam i z młodości to ładnie zabrać. że Z młodości że... nie rozumiem. Nie otwieramy książek. A propos bo um, tutaj panowie mają taki zestaw dla początkujących i e, może no, Jakbyśmy poszli do zestawu dla początkujących, bo są różne smaki, różne um, wydania, potem to możemy oczywiście to może byśmy wzięli z tego półwisteczny staryk, jak w śledzie, karplarczo, żennik, bilowany kozisem ze szeregami świeżym trochę takich zestawów wjechali, potem byśmy mieli jakieś dane na ciepło jeszcze, a uszy, policzki można jeszcze? Mam policzki, mam ogony bo ono... Dobrze. Ogony bołowe ono... i policzki, dobrze? To, to jeszcze jest Więc może nam to dostarczy, jeśli nie, no to... Nie, no ja potem na jogetkę się nastąpiłem. Okay, ja jasne. Ale zobaczymy. Zacznijmy od to no, to to to to znaczy tych wolnych przekąsek, a potem cierpujmy, zrobimy też Tak, To dostosowany do trzech osób. Tak, nie panie przesadzimy. Nawet, jak wydział, niech pan dostosuje do dwóch, <głos> tak, tak żebyśmy jednak tak mogli to ja wniosko dobrze czy dykontorowie zacząć od Białego Mina czy od Aperol z Prosecco czy od Kieliczka Szampana? nie, nie, nie, bo no, nie? Nie, Aperol nie, chyba, że i muchy palęc nie, to nie, to nie nie, nie, to, nie, celu, nie. Nie, to może, ja z jakimś machacimy to w nie, bo to coś to takie, że on nawozał to w no ja się dostosuję. Tak? Ja widziałem tutaj tą chumidę, a Nie, to humidorowym. Przejmam świetną malone z 2019 roku, które jest jakby. Jest jak tam co to myślisz? Zaraz ja z To jest dobry pomysł, hmm. spotkaliśmy. Znaczy po jakimś. To niech pani przynosi butelki? Bo to wtedy były jakby teraz <grym> na no. ja, ja jest, Ale czy ja no, ja raki... mogę przynieść na butelkę i na no, ja ja to? na ja jutro w, świta, w związku z czym ja wypiję dwie butki to jest. No te, te, te, też I potem ewentualnie pójść szybko, czy. No, Czy ma Mamy jakieś czy. chyba ja się trochę. Ja się mam, ale. Nie, 40. No, a na lat też. No to jest, nie, no to jest, nie, nie, jak jak ja, jak najniższe, które. Jeśli Dobrze. Albo Jeżeli będzie mała, to wtedy i. łatwiej wchodzić. A czy to czerwone wino również? Nie, to problem, Dobrze, Dobrze, dobrze. Tak, że nie jest. Panowie, wszystko takie pytanie techniczne. Czy do wódki wystarcza woda, czy jakiś podać sok, wyciskany? lub woda. No nie, woda. Woda. Dobrze. I kończę rozprawy. wiesz jest podstawa, w której to rozprawy zawsze jest inny dzisiaj bardzo. A i tam na końcu, wizytówkę. A i nie wyglądamy. Nie wyglądamy. Nie wyglądamy. swoją wyglądamy. swoją wyglądamy. Nie wyglądamy. Nie do Nie wyglądamy. No, to tą tutaj, mówi, słuchaj, jak ty będziesz miał problemy, to nawet ja ci nie pomogę. <owski> a, a, a. A, a, a, a to, to, to, to, to, ja to jest śmieszne. Bardzo rosyjska. Tak, bardzo rosyjska. Ty tak, to chyba jesteś tam w listopadzie, jeszcze jedziesz. Tak. No Właśnie już wiem, że muszę przywieźć jedną wstążkę więcej. <t coastal> bo ja nie, bo ja nie jadę wtedy. A ty idzieś tam, to się jeszcze wisiało. Z wyjazdów, panie prezydentze. No to jest bardzo dobry wyjazd. w Hiszpanii, o, Miałem możliwość obserwowania premiera tego kraju e, w sytuacji kompletnego dyslacji. To jest bardzo dobry dyslacja. Czy on... Bartonę, Bartonę, Bartonę, czy on go sypie? Na gorzej. Tak. Dopóć dzień, w którym... Ja chyba ten, nasz... Ten przemysł ten Hiszpanii po prostu przekinał Polskę we wszystkie osieksów to bo konsultacje międzyrządowe, konsultacje międzyrządowe, ale potem musi być konferencja. Na konferencji odpowiedziało się stu dziennikarzy, wszystkie media, ustalone... I myśleliście, że Polska jest tak popularna. Nie jest <suszy> wątpliwości w telegramy. Jednak służby pracują, i wszystko było jak trzeba, dyplomacja także. Ym, I były po dwa pytania dla każdej ze stron. Więc wiadomo było, że dwa pytania hiszpańskie będą o to... No, ...o co się pytać. Ale to jest mniejsze. Ponieważ tego samego dnia bardzo nam był przesłuchiwany przez sędziego wyślepczego. I pytanie jakie otrzymał pewien, brzmiał następująco. No nie trenerze. Właśnie dzisiaj rano, przed tą konferencją paracelową, paracel nas powiedział, że dawał panu pieniądze w 2008 roku w wysokości 50 tysięcy euro. Mógłby pan to potwierdzić? Pan stoi na konferencji, tutaj we sąsiedniego kraju, tutaj... Ja bym ja ciekawy, jak się zarządza tego rodzaju piękną katastrofą. A czy co ten fakt? powie? Pierwsza sprawa, nie spoczył się. No. Nie się. czyli bym musiał wiedzieć? Czyli wiedzą, oczywiście, przed Nie wiedzą wszystkiego. <mety> <Zabierzają>. Bardzo, oczywiście, <mety> bardzo. <barna. mety> <Barna mety> <ma> Ludzi, <mety> <La, la. mety> Druga sprawa, dlaczego mamy jakieś perspiracje takie ogólne, czy nie? Nie moja sprawa, w każdym razie, hasos. Po drugie, świetne komunikaty. Aresz komunikaty, a dwa Królestwo Hiszpanii jest e, państwem prawa. I żadne państwo prawa nie ulegnie szantażowi. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Ale nie wiem, wziąłem, nie wziąłem, wiecie, nie no, w ogóle wykluczone. Ten człowiek jest kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek, cicho żadnych takich, a a trzeci, wyszły tu sms -y. Dla niego, Trzymaj się, trzymaj trzyma się, się. Spokojnie, damy tę radę. Także zrobię tremen. Zrobię w mojej mocy. Czyli SMS-y, prób wypakowanie się ten w no, każdego innego by po prostu tak. rozjechało. A tutaj Hiszpania jest po prostu, jak są prawa. prawa, nie ulega szantażowi. To jest to, że stabilności tego kraju i żaden szantaż nie jest w stanie zmusić Królestwa Hiszpanii do e, odprawiania tego szantażu. No, Dzisiaj że w, w którejś zachodniej gazet, no, że zachodzi tak. się do Czorla do wyborów że oni mają ulicy taką, tak, nie nie taką nie większość w parlamencie, że grozi wyłącznie y, LID, prawdę mówiąc na ulicy Przenoszą to nasze warunki, to znaczy jak nie będzie lidu, to ulica może być nie, ulica, ale ulica nie zabije, dla ulicy to go... nie jest szok na tak generalnie wszyscy i tak wiedzą, że oni kamerą dla ulicy to nie jest spowód znaczy do tego, żeby rząd popada się z 35 milionów, 45 milionów euro na prywatnych kontach ściągnięte oprócz tego, co dostała partia, bo transfer szedł od przedsiębiorców na fundusz partyjny z tego funduszu partyjnego oprócz tego były wypłacane pieniądze czyli lewa kasa, ale już nie partyjna, tylko z lewej kasy partyjnej lewe pieniądze dla polityków a fakt, że to wszystko zorganizował, miał zamukowane w Szwajcarii 45 milionów euro ekstra, które jeszcze tam na to to teraz zobaczmy, jaki to był pieniądz. Dziś to są bryny? Mianosław, jest który wyszło, przegadać z tą No to Hmmmaram. Musimy się uczyć. Znaczy, nie wszystkiego, <cute Elijah> ale, ale reakcje na takie rzeczy trzeba rozannedić. Aha, ale co? No to jest problem w Europie, bo. ...fatalnie. ja, jak ja, jak to nie ja, jak pan nie ...w Temque, Czechach. Pić na rosyjską. Jedyna rosyjska, esta, nadaje, nazywa się nie ja, jak pan nie ja, jak pan nie rosyjska. jak pan nie ja, jak pan nie się pory okay. ja to jest złotą, długą i Nie, to jest w półkach, ja, ja, ja. ja, no tak, to... Nie chodzi o taką droższą ta, ta. ta, to smaczną no Znaczy, to, to znaczy, Nie, nie, nie, nie, nie, Czy nie. Nie, nie, nie, a nie, nie. Nie, nie, Za nie, nie. Za nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, bo nie, nie. Nie, nie, a. tak. Więc... Jest. Jest. Jest. Jest. Jest. Jest. Jest. Jest. to <grymili> U nas, ciekaw jestem, gdyby u nas sytuacja była podobna, Ym... jakiś dziennikarz, nie wiem, Oczy, oczywiście, była podobna, oczywiście jak i jak to mówią, w jaki kraj taki terroryzm, więc w jaki kraj taki, w takie awantury. Młody tusk się okazuje, jest zatrudniony w, w firmie, kurwani wiadomo, hmm. y, nawiasem mówiąc ja o tym nie wiedziałem ale kilka miesięcy przed faktem zadzwoniłem do, do Donalda i mu powiedziałem, że sprawa y, Ambergoldu jest y, poważna, to jest, to jest piramida finansowa, ale jest poważniejsza ze względu na to, że y, oni są właścicielami tego skorozniającego się Old Ale tak. to będzie jakaś awantura z tym Old Expressem, ale przez my przeszło, że to ma coś związane. Ja nie wiem, czy on nie myślał sobie, żeby, no, ja wiem. Nie, skąd. On nie wiedział o no to będzie podobne. Natomiast, natomiast, Wiesz, tu jest firma, na przykład moje lotnisko imienia Reymonta, czyli w Łodzi, lotnisko, chuj komu potrzebne ale jest ale jest nie aż tak bardzo niepotrzebne, jak lotnisko w Gdynie, sobie to chciałem Otóż to lotnisko, to lotnisko w Łodzi wisiało na tym olcie. Mm -hmm. No, no tak, no to tak, tak jak wisi. Proszę, na widarze i rejenerze. No i, że nie. Ten, to już, zabierz, zabierz, że, już że cianku, ale, nie, ujizarze już ale wisi czy przecież na przyzmorskiej odnioski opuszczą na, przynioski. na tak mali, dlatego my ich dotujemy pod stołem, żeby w ogóle był jakiś problem. już tak, to, że nie wraca do modlina, no to, to, to, to, znaczy, i to... ale Ale... z tego się a. Hmm, systemowo no był ok, każdy już przychodzi. ma staw od no tylko równa. Się. To coś się dzieje, ale... Ja naprawdę wierzę w to, że Polska zaczyna roli wychodzić yy, z tego, z tego super, właściwie, jak ma nasze warunki do kryzysu. Naprawdę tak proszę. To nie będzie tak y, spektakularne jak w roku 2003-2004, ale naprawdę jestem. Nie w 100% przekonany, oczywiście, ale. Ale mój pan o gospodarce? gospodarce. Ale, A tylko, to, to, są to znaczy to się jednak troszkę troszeczkę ze sobą wiąże. To, teraz ja mogę ten pomysł y, z tą nowelizacją mm -hmm. budżetu. To, to, to, to. W przyrodę się zapytają o to no tak. mhm. na znaczy, temat. ja uważam, że dobrze, że roztoczki nie próbuje ograniczać deficytu do, że zwiększy deficyt. Tak. Bo. Jeżeli gospodarka ma, to, to jest tak jakby jeden procent PKB odebrać gospodarce, a tak się to zostawił w tej gospodarce, więc to jakby trochę później to ożywienie by przyszło, a tak jest trochę wcześniej. Rynki łykną to kompletnie, w mm -hmm. ogóle tak. powiedział, to nie zmienia. Ktoś powiedział, no, no, przesadł, bo Standard powiedział, nie, zobacz na odległościach, na odległościach o jeden czy tam dwa, które no, to też no, się ruszyło. Z... Nie ma problemu, no tak, ale co nie zmienia. Politycznie, no politycznie być może, ale mm, no, nie wygląda no, to dobrze z punktu widzenia jakiś powód budżetowy. No bo... No właśnie, to zostanie traktowane. Nie, to zostanie, tak? Tak. Także znaczy my nie możemy złamać e, zapisu. Tak? To mm naprawdę? -hmm. Tak. Poprzedniasz czerwności z półtysięcznej... E, to może na następne? Tak. No to, to w, w takim razie... Wie, wie. Oni tylko to dodawają... Oni tylko dodawają... Oni tylko dodawają... Obejek, ale trzymajcie... To, to, to, to musi w jakimś momencie... Nie, ja uważam, że absolutnie nie... Znaczy no. mamy absolut... To jest pierwszy moment w historii nowoczesnego państwa polskiego, w którym jesteśmy w stanie em, dysponować czymś, czego czym nie, nie dysponowaliśmy od 1918 roku. To ja, ja, to proponuję, się... ja proponuję, bo ja jak rozumiem, ja jestem daję mieć zawsze, z wyjątkiem tego chuja po prostu, który się od siedemdziesiątnie się urodził. Bez względu. Bez no, tak no, tak. Musiałbym się zadać z Ja bym chciał zaproponować, żebyśmy przeszli że na książce i tak dalej. Czyli nie mówiąc krótko, ja jestem Marek. Bardzo dziękuję. Ale jak z? Mam z to bardzo. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. tak. Nie można ich zmniejszyć, bo oni będą mieli zwracane pieniądze w przyszłym roku, tak, w przyszłych latach i to widzenia tej w żadnej rzeczy. Natomiast 25 duży panów się jakoś tam może wyskrobie, o ile nie trzeba będzie wyskować 35, wtedy się nie wyskowie. Politycznie będzie to kosztowało. Proszę powiedzieć jedną rzecz. Jak to się dzieje? Znaczy, jak to się dzieje, że my nie jesteśmy w strefie euro, hmm. a słyszałem, że mamy ograniczone, hmm. znaczy żadne możliwości w zakresie na przykład zwiększenia masy pieniężnej na rynku. Hmm. No, tak. Dlaczego Rostowski upiera się, że nie istnieje manewr na, na druku pieniędzy? Ale dlatego, że nie ma sytuacji dramatycznej. Okay, Ale mówimy, no tak. rozmowa nie jest o tym, że jest dramatyczna historia, tylko te zaroskowskiego co parę razy słyszałem, znaczy dwa razy osobiście razem w premiera, który też nie bardzo rozumieją o sobie całej ludzi. Brzmiała tak w akiskę MITER mamy zakaz drukowania pieniędzy. Tak, to znaczy konkretnie mówiąc, mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficyt budżetowy. Tak. No, co to znaczy? To znaczy, że Belka nie może w odróżnieniu od Bank of England, Federal Reserve, Bank of Japan, ale tak jak banku który się obecnie nazywa, i robiłem sam problem. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Belka nie ma prawa zakupić bezpośrednio od Gostowskiego y, papieru wartościowego. Nie ma. Finansować polskiego długów. Okay. Czyli finansować polskiego deficytu. deficytu <laughs> Bo wtedy, co to by oznaczało? Ja bym od niego kupił papiery on, Ja bym mu dał złotówki mm -hmm. Ja bym złotówki wydał Czyli to byłoby zwiększenie, tytułu, zwiększenie ilości pieniędzy. Mm -hmm. No Ale poza tym Rozębi istnieje możliwość uruchomienia maszyn no Nie niemożliwości niemożliwości przeznaczonych Na wykup obligacji Tylko na zwiększenie ilości masy Pieniądza na rynku tak? Znaczy, mówiąc co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Czego, o czym się J.T.L.N. nie mówił, i o czym on kiedyś powiedział publicznie, a ja powiedziałem, że prawnie że, że to ma rację, ale J.T.L.N. się na ten temat publicznie nie odpowiadają. Otóż, gdyby się okazało, w jakimś momencie, że Minister Finansów, nie może sfinansować swoich potrzeb pożyczkowych. Bo rynki odmawiają zakupu obligacji polskich papierów, tak jak to zrobiły w przypadku Grecji, mhm. Irlandii mhm. i innych krajów. No bo uznają, że jest... Nie tak. A musi, musi dać się do, Albo, tak, do. Albo są w stanie kupić te papiery po jakichś niezwykle atrakcyjnych cenach, czyli po wysokiej wątrości. Wtedy, hmm. i to jest sens posiadania własnej waluty, a nie euro. Wtedy Bank Centralny Polski może powiedzieć tak, no ja bym ewentualnie mógł kupić Pewną ilość obligacji No, no nie bezpośrednio na audycji w Ministerstwie Finansów Ale na przykład W BGT Albo w TKOBB okay. Czyli z czegoś co formalnie Wtórny rynkiewa to to to to to. De facto wtórny rynkiew nie jest No, Oczywiście, że tak okay. Czyli to. ja bym wtedy mógł kupić to obligacje. Oczywiście to by musiało być pod jakimiś tam warunkami, coś takiego. Dobrze, a mam inne pytanie. A jak na to reaguje na wycena polskiego długu? W ogóle nie reaguje, znaczy reaguje pozytywnie. Bo wtedy polski wtedy ci polscy, znaczy ci klienci polskiego długu, czyli inwestorzy międzynarodowi hmm. mają w praktyce dowód to co dotychczas widzą tylko teoretycznie nie, nie? że kraj takie jak Polska też własny bank centralny nie może zbankrutować we własnej walucie my możemy zbankrutować we dolara, co byśmy uczynili zresztą 20 lat temu no bo z dolarów nie, nie, nie produkujemy, ale w złotych nie możemy skankultować, bo czy to dla nich jest... No, dla nich jest to jest oczywiste, ale w takich sytuacjach, no jakby to być drastycznych, to oni by szukali potwierdzenia w rzeczywistości. Bo gdyby naprawdę na wojenie... Na tak się... No słuchaj, bo to... Bo to, bo to oczywiście jest negatywne, to ma negatywne skutki bo to znaczy, że kraj jest w bardzo trudnej sytuacji my nie jesteśmy w żadnej bardzo trudnej sytuacji to tylko nasi, tak, tak powiem pola bez pozoru to są Simo, to czerwę, na kilka teraz mamy e, karpacze z mafiata Holenderskiego e, kawiorz z Anshua. to są rzodkiewki, pitrowane i keta, czyli kawiorz z e, łososia Mm -hmm. Tutaj mamy tatara już, tego w Karpacie patrzcie od serna i w z 36,1% pamiętanym, słyszącym i czarnym, jaka 36,8%. A tu mamy y, polski kozi grillowany i świeże szpadaje. Oliwa z oliwek i lukoma. Proszę mi jeszcze zadać. Dzięki. Oczyliście, mogę powodać panowie? Nie, oczyliście z oliwa. Dobra, dziękuję. Oczywiście takie coś nie odbyłoby się ubrać bez lekkiego szcząsu i gdybyśmy chcieli później wrócić na rynek yy, to, to byśmy pewnie musieli więcej zapłacić znaczy wyższy wyższe yy, odnożertowanie od naszego długu by było znaczy to nie byłoby tak zupełnie bez kosztów, ale Dlatego lepiej tego nie dotykać. Ale na pewno. No, to jest broń domowa. Ktoś mi powiedzieć, że te to jest broń domowa i nie można dostać y tej broń atomowej. Kiedy już naprawdę nie trzeba. Kiedy nie trzeba. A, hmm. a mogę zadać inne pytanie, znacznie trudniejsze? Nie wiem. Proszę bardzo. No. Spróbujemy. Mamy narastający dowództwo budżetowy ryzyko przekroczenia progu. Hmm. 43% z TPRS-u czyli 8 miesięcy do wyboru. Dobra, do, do, do, do, do, do, do, do bardzo mi się podoba takie postawienie sprawy. Jeszcze raz. Dobra. Warunki wyjściowe do case scenarii. Mhm. Mamy dółkę pogłębiającą się na poziomie. Do mm -hmm. e, OK, Polska wychodzi z kryzysu, dzieje się to na tyle wolno. Wszystko, wszystko działa, tylko problem polega na tym, że wpływy są opóźnione i wiemy, że buchnie pieniędzy e, e, w 15 pod koniec, ale na razie nie bucha, są sygnały, że idzie ku lepszemu, brakuje pieniędzy w budżecie, nie są niewystarczające. E, i mamy 8 miesięcy do wyborów. jak zmniejszymy ten okres, to te nie jest znaczenia. wtedy i PIT ma 43% są okay. czyli idziemy w taki wariat, nie czałujmy się, że tylko i wyłącznie ekonomika decyduje o ocenie no, czyli wszystko jest, no. jest po, niby jeszcze do utrzymania, tylko że wiemy, że to się jest hmm. katastrofą, ponieważ opisu oznacza ucieczkę inwestorów, um, pogorszenie się warunków finansowych i oczywiście no i tak i parę innych pobocików, bardzo tak, powiedzmy takich wewnątrz Polski. I y, y, to jest dokładnie taka sytuacja, w której trzeba podjąć decyzję, co my robimy. Czy to jest moment na uruchomienie tego rodzaju rozwiązania, Bo ja mam takie poczucie, że to jest wariant ok, worst case scenario, ale on nie jest kompletnie hipotetyczny. W związku z tym albo idziemy wariantem czysto finansowym i wtedy nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać tego rodzaju realizmy, Albo jednak rozumiemy, że między polityką, a stabilnością finansową państwa jest pewien związek, który w ostatnich latach jest szczególnie ma stawianie złe zrody. Dobrze. Podoba mi się. Teraz proszę uprzejmie na Bo on dotyczy Polski, a nie w kompromie jakiejś gospodarki czy jakiegoś tam? Dokładnie. Dobrze. Dobrze. No i tak. a Jeszcze sekundę. Ja się boję w tej sytuacji jednej rzeczy, że na to wszystko kolega Rostowski mówił w życiu. W życiu, bo to nam zdefansuje opinie, bo to jest niewykonalne, bo tego nie wolno robić. I ja już nie chcę schodzić, dlaczego tak powiem. No to jest to sprawa, ale... Um, no, no, no tak. No, no. no. Po pierwsze. Ja bym wtedy miał, chciał mieć partnera, który się nazywa. Który jest Rady Ministrów. Panie Minister Finansów. Ja bym wtedy. bo to oczywiście oznacza e, bardzo istotną zmianę w statusie e, nie moim osobistym, bo ja to tam w ogóle wiesz tylko tego w instytucjach, I, ja, i ja wtedy mówię robi. Bardzo dużo jest możliwe Mamy oczywiście tą przyprzoną Radę Polityki Wieniacznej no, Właśnie Ale no. Ale Jesteśmy w stanie z nią zagrać wtedy aj, Ale wtedy moim warunkiem Przykrzyżują, Jest Dnisa Ministra Finansów Przychodzi nowy Minister Finansów Na razie nie musimy mówić o tym Kto by mógł być? Ale... To jest okay. no, tak. Takie nazwiska tacy ludzie są w kraju. Mm. I wtedy robimy to, co trzeba, żeby uniemożliwić, mówiąc krótko, żeby kraj to zrozumiał, bo nie może się to zdarzyć. Później niż 8 miesięcy, czy wyborami. Nawet jeszcze troszkę wcześniej. No, czy? nawet chyba wcześniej, bo tak, zgodę. To, to jest taki termin, który właściwie Znaczy, mówiąc z... po w drugim półroczu tego roku gospodarka się zdecydowanie nie przyspieszy, mhm. to to będzie problem. To będzie być może konieczne tego rodzaju nie standardowe a wtedy trzeba serdecznie ze wszystkimi jakby to powiedzieć możliwymi tymi, tymi, tymi lansadami, podziękować FKWM-u, mhm. i powołać technicznego, niepolitycznego ministra finansów który znajdzie w banku centralnym pełne wsparcie także za tym pasuje oczywiście I wtedy y, pivotalny szklonek rady polityki wymiarowej, czyli <głos> Hauster. To zgodzi się, bo jest, kurwa, masz. A wiesz, jak bo nie jest chulywała. Oczywiście, jaką się tą chulę mi podoba, że no, to jest pivotalny. E, wtedy... Grabi czasu. czasu, dodaje i myśli, że ma dłuższego. No niestety każdy człowiek ma jakieś słabości. Nawet on. W każdym razie, e, tak, no tak naprawdę o to chodzi. Nigdy nie był w kiblu w czaparcie. Gdzie napisane, tak. Masz, nie przyszły się masz krótszego niż dzisiaj dodanie. Panowie, za dobra znajdą. I za to, żebyście do scenariusza nie spełniały. Ale do tego wcześniej zrobić. Zadałeś pytanie bardzo. Do tego wcześniej zrobić zmianę czy zmiany w ustawie R.P. Bardzo. Tak. Ale tak. tego nie znam. Bardzo ważna sprawa. Mogę to zrobić tylko ze, ze Stulskiem. Hmm. Ja w dalszym ciągu twierdzę, że Rostowski był bardzo. był, hmm. bardzo dobrym hmm. I zawsze go będę bronił przed na przykład takimi skurczywykami jak sławek, którego nigdy po prostu nie czekam. Może miał jakieś powody, ale święte ja <grym> sprawy. Może <grym> Natomiast ja uważam, że z nim się z tego korpociągu platforma hmm. nie wydobędzie. A my mamy swoje drobne interesy bankowe. Jeden który formalnie na najważniejszy, nie jest ważny, ale to jest taki long run. To jest rada, że się skończymy. to jest takie coś trzeba robić. Co, no nie ma tego. Ty nie, ty nie temu rozmawiałem z Jackiem i mówię ja mi mówi, opowiedział po mi wszystko o tym, co tu się wczoraj wydarzyło. Ja też mówię, Więc, co mi się tego podoba, co ja rozumiem, co nie tego, jak widzę problem, co będę mówił. No, czy ja tu zawsze będę opierowany jako ale... prawa państwa. Mhm. Ja mówię, ale zrób częścią tego wszystkiego, tego pakietu ustawy o Radzie Ryzyka Systemowego. Wtedy, ale Heves, skiny, ja będę w to zaangażowany i będę musiał się wypowiadać w sposób naturalny. No muszę jednego z nich. Zobaczmy. Tak, tak. Z, z tyle. Czy on, znaczy on będzie zastępcą? No. Z No okay. Jak można? Jak to tak możliwe? No Może święty, ja nie mam żadnego problemu, żeby w jakiejś razie być tam od Naprawdę, bo ja naprawdę bardzo długiego obiadu. A on nie. I w związku z tym musi to sztukować. No to no jest ten problem. Tak. Natomiast przy okazji to jest hmm. o wiele ważniejsze. To, to jest ustawa o, jakby nowelizacja ustawy o no, hmm. Żadnych cudów. No, tam ale no, sobie, sobie, sobie, sobie, sobie wydrych. No, tam, no, tak, tam są wytrychy. Ale, no, tak, no, ale wszystkiego. dobrze. No, jak ja bym miał po prostu wiesz, sygnał od premiera że mogę tam wstawić to, co będzie trzeba, no to wstawimy. Różne rzeczy, które by umożliwiały mi, nie mamy miał... partnera dzisiaj, że rozmawiamy. No nie mamy, no. Czemu nie ma się partnera? Że ktoś no, no, czy... to na kontakty Rostockiego nawczu. Ja bym się, ja by się zresztą nie dziwił, no bo on się na tym nie zna, natomiast Rostocki znaczy, to nie tylko on sprawia wrażenie. Nie, nie Chciałem właśnie powiedzieć, że to nieprawda, by się z więcej, wypląłbym więcej. To między nami różnica, że ja uważam, że on naprawdę... Nie, nie, ale wypląłbym no, to, co bym chciał powiedzieć. Nie, bo to nieprawda. Ponieważ jest... on ma tych problemów takich, czy to tam że jest Smoleńsk, kurwa, jakieś z doły. Co on ma wspólnego Wrocławskiego i Smoleńskiego? Nie, ale ma tuż przymiotu, przymrzętu, małe problemy nie, to jest moja problem, budżet no dla ludzi, to są jedyne no dlatego w sposób naturalny nawiasem no. mówią nawiasem no no. mówią to jest zdrowa sytuacja że głównym doradcą ekonomicznym teraz dzisiaj jest minister finansów tak powinno być tak to, jest, no problem. Ale, nas. to był u nas to... u mnie tak było ale u Millera nie było, ja nie byłem jego główny generacjonem. Jak to nas, to kurwa nie mam na myśli u No Pego przyjaciela Millera, żeby było, otrzymać się. Są tam. A to panie, że to, to nie uchwałem, uchwałem, nie Nie, nienawidzę tego chodzenia, wiesz. Nie, Nie lubię palenia, ale nie nienawidzę chodzenia. On ja był bardziej intolerancyjny, jak był premier ja w nie, było nie było w ogóle żadnych problemów. To by w ogóle pani przeszkadzał. Nie wiem to Tak, był. Jak no, ja mógł pierdolić jeszcze lat to mi się w ogóle siedział tu gdzieś jednak. Jeszcze jest taki to na standardowy. Taka patekja w dwóch goń. Podeszł wieku, powiedzmy siedzi sobie na balerce w parku i taka latencja przechodzi ale no lasta uh, no właśnie muszę raczej rozmawiać o tych sprawach no i mówię pan panie palerze jeszcze może no i mówię no niestety od dziesięciu lat nie mogę drugi się rozdrwił rozpromienił i mówi a ja odpukać dopiero od pięciu no proszę, tak co no, no, no, to za... To są te kurczę na schodzie, które mają wrota. To są że nie... Widziałeś przez co to jest, dlatego no, że się no, skarży. Dostaniesz takie po wrześniu, jak wrócę, to dostaniesz tk, to. takie i butelkę. No. Jestem, jestem, jestem. Zajem. Co? i jak będę wiesz w domu, to zadzwonię do Ciebie, wiesz? To może, a może być możliwe? No to potem tym się może zadzwonić, Albo u Marysi się może spotkają, oni wiedzą to. No niech aż zaznajdą, nie, ale jakbyś ty poszedł, to nie ja poszedł. Tam jest mama także. No dobrze, dobrze, to. No trzymaj się, w tej chwili nie mogę rozmawiać. Trzymaj się, cześć. Pójść się na to. Jakby tak. yeah. to co? Dnia, na. Po co? Patrzymy z białą, czego się na czerwają? Co cię? Tak między czerwona. Tak między takie, nie Ale nie ma niby kłopotu, tak jak jest potrzeba i to się panowie spotykają, ale jakby się spotykali raz na. Trzy tygodnie, no. Trzeba wyłowało no się. teraz raz na miesięc. To, no. to opinia, no. Przegant opinia bardzo prostej historii. To znaczy... Tak jak ja to widzę, znaczy nie mówię, czysto subiektywny sąd, nie mający żadnych ambicji do oddawania jakiejś tam prawdy, ale nie. widzę to w ten sposób. pytanie, przez co jest ta forma w tej chwili, hmm. że to no, tylko jest pytanie tak. Czy mamy do czynienia z falą, która nam zalewa? No? Okej, okay. trzeba pochylić głowę, fala przechodzi, i robi się z wodą. Czy mamy do czynienia z podnoszącą się wodą? Czy to jest podnosząca się woda, to myślę że to, co się zrobi i czego się nie zrobi, nie ma większego znaczenia. Bo, hmm, z tego co pamiętam, twojej rządy, Marku, to miałeś dokładne sytuacje z podnoszącą się do czyli obojętnie jakiego to Nie, żeby... myśmy dowiedzieli. No, to jest, no tak, a tutaj tego nie wiemy, bo jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Um, I um, jeśli to jest fala nawet dłuższa, to ona jest... żeby Ona jest odwracalna, znaczy ją można... Jakoś... No tak, ale, ale może nad tym jakoś zapanować, bo nie po Znaczy jest za wcześnie na to, żeby to powiedzieć, ponieważ społeczeństwo jest żywiołym. Ja z żywiołami, tak z góry, no, z górami, z, górami, z górami. E, Wszyscy, którzy twierdzą, że się na tym znają, na pierwszy. E, więc spokojnie. Znaczy to jest, Zawsze to widać, ale nie, nie nawet w duszy. Tak, jest szykowane na myśli oczywiście jakoś Jakieś próby konstrukcji, obrony, ofensywy. To, to jest taka rzecz, którą trzeba wykonać, tak trzeba. Natomiast to nie zmienia faktu, że stoimy przed być może być takim trudnym wyborem, bo jeśli się okaże, ten czternasty się wydaje o wiele ważniejszy niż cokolwiek innego, bo moim zdaniem 15 piętnastym będzie po Herbacie. E w 15 się można rozejść. Ja ośrodek studiów wschodnich zbudowałem na upadających ekipach. Potrafię te sygnały rozkładu widzieć zanim one następują. One jeszcze nie następują, brak pozorom, ale e, jeśli to się zdarzy, to już nie będzie zdobna. Znaczy, to już jest kawka, której się nie da już przewrócić. To już jest syndykami. Moi jednak 14 klucz, nie piesnamy, nie rok wyborów, to jest zawracanie grupy. Albo ludzie poczują, że nastąpiła pewna zmiana. Bo tak jak hmm. ja rozpoznaję tę sytuację, te tak jeżą, mówimy, że tam budujemy drogi, bla bla bla bla nie Wielki gieniu zrozumie to już kompletnie nie działa. Dlaczego nie działa? Bo przeciętny trzy patrzy na tę tą na tą takady, na ten zbożyt na cokolwiek zecholę, na ty kurwa należy po prostu No, na ruchu, na lewa, no, bo no, ja się, nie, ma, tego w ogóle nie odnosi, że to jest dokładnie, bo jego podstawowe no, no, pytanie no. jest takie a co ja z tego kurwa mam? gdzie jest ten pieniądz u mnie w postrzeniu? a nie, że ma wyperbelonego orliska przed, przed oknami bo on ma w dopie tego orliska, podobnie jak ma tą autostradę drugiej. Bo na jedno jest pytanie, to to jest efekt rozbudzonych aspiracji. Jak się rozmudzzyła aspiracje, to są pewne konsekwencje. Najpierw są aspiracje takie, żeby państwo było bardziej umyte i bardziej przypominało to, co on zna na zachodzie na albo co jest a potem aspiracje się przesuwają do własnego portfela. I jest pytanie, a co ja z tego mam? Więc ten realny problem polityczny, jaki jest przed nami, to jest problem 14 roku i portfela Kowalskiego koniec roku i to się da jakoś zarządzić na poziomie y, y, jakichś działań moim zdaniem takich, gdzie jest nie, nie to znaczy skupa rzeczy, które ludzi szkodzą szkodą są y, y, y, absurdalne, bo to państwo się spacykulowane y. to się da jakoś tam przeprowadzić, ale nie ucieknie się od y, prawdę mówiąc, od, od pieniędzy i y, to nie jest kwestia za dwa lata, to jest kwestia przyszłego roku. Nie, nie, rozwiązania, które by stąd tak to jakoś... Aha, przepraszam. W coś innego? Świetnie? No, co zawsze mogę, jak szef wzywał, to zapytanie za pytanie. Dodajesz... Naucz się od Grasia komunikacji pod tytułem Słuchaj, kurwa, jutro 1 na 15 i, i cześć. No to jest z to jest komunikaty, no, no. Dobrze, przepraszam cię, Jacku, jestem na spotkaniu. 1 na 15 jest dobrze. E, tak, będą miażdżące uwagi. Dobra, okej. Okay. Jasne. No. Nie, ja nie chcę żadnych papierów. Bez papierów. No pewnie, że tak. No. Na razie cześć. Dobra, 17 rok kluczowy. Bo jakiekolwiek zmiany ludzie muszą poczuć i je zasunąć. Ludzie nie są w stanie poczuć zmiany, co się odbywa przez 6 miesięcy czy 8. Ja zakładam, że w ekstremalnych sytuacjach może wykonać jakąś gigantyczną operację na tam, 10 miesięcy przed wyborami, może 8, jak się ma wielkie szczęście. Ale, mm, ale to, już jest, to już jest po decyzji. Bo sprawa y, rządu lewicowego rozstrzygnęła się dziś do przyszłości, rozstrzygnęła się na, ile dwa, dwa lata, na dwa lata na dwa lata tej też, opcji. To jest dokładnie ten moment. To jest dokładnie ten moment. I liczenie na to, że się y, jakaś platforma, to jest dość dziwnym tworem zetknie się w roku wyborczym, to jest po prostu proszenie się o... Ochotne. znaczy oglądowanie się na własne życzenie. Znaczy, takie rzeczy się rozstrzyga w roku przed rokiem wyborczym, a nie w roku wyborczym. Czy ustawa o NBP by to ułatwiała? Ułatwiałaby. Tak. No, Ułatwiała. Nie, nie, nie, że umożliwiła to nie, że załatwiała ale do tego, że obrzedzą części rzeczy już mamy. to nie jest tak, że my jesteśmy na Ugorze mhm. jesteśmy, wiesz, w Wielkiej Kubecie zwanej Sacha tylko, że po prostu ja y, się instrumenty, żeby na przykład odjeżdżać Radę Polityku Zabierza żeby tam na ta nie że tak powiem chodził ciepły. Dobrze, czyli y, ośmiornica, jakimś y, innym, czy ośmiornicy? No. A, nie może być. Nie, nie, nie, nie, robimy nie, nie, nie, nie, nie, nie, Na nie, nie, nie, nie, W Dziękuję tak? bardzo. Tak, bardzo. bardzo. Policzki. Policzki, ogony, e, ośrodnica i jagnięcie. No, tak? Świetnie. I tak. przechodzimy na czerwone, chyba, nie? Czy jeszcze pojedynkę? No, nie, ja, niech nie, no. Pan wybierze wnika. Taki jest inny, Pan. No to mam tak. kojeter, tak jak wspominałem, amarony, który jest naprawdę bardzo ciekawy i będzie, nie będzie zbyt agresywne do jagnięcia. No, nie, nie, stać kurwa. No. Ja bardzo Was zaprosił. Nie no to jest cena taka powiedzmy, no powiedzmy. w porządku, bo też nie chciałbym pana nie chciał obrażać zbyt niską cenę. No i to się profesi za niepokoją, że nie. U mnie pan łatwo nie owanie. <śmiech> Dobrze. Dziękuję W każdym razie to by nam po prostu pomogło, że tak powiem, objechać Ale Są pewne rzeczy, które oni mogą, jeżeli nie przeszkodzić, to, to mogą robić jakąś awanturę. Przecież nie chce ale... O, no, to, no, się no, lewa, to jest woda na moim wtedy tym, żeby była jasność, y, dla części członków Rady Politycznej problemem nie jest ten i nie jest platformy, oczywiście. Czy tym bardziej tworzy tak. hmm. to Tak. Nazwisko było, nie tylko to są kwestie bardziej już. Trochę tak. Ale... Tak. No, tak. Hmm. No. no nie mogę jakby muszę mówić to co jakby to powiedzieć potem jestem gotów że tak powiem dostarczyć nie słuchajcie jak teraz to nie, nie, nie, nie mogę nie mówić rzeczy tak, to tak to ogólnie tylko jeżeli mam dostarczyć to to są takie oto warunki na kurzucie kończą. A, Marku, to pozwólcie, że ci zamordujemy, z czym jesteśmy w sprawie PWPW. Hmm. To, to no. no, to, to, no, no, bo wygląda na to, że przy hmm. wariancie łagodniejszym, czyli w przyszłym tygodniu, w wariacie ostrzejszym, czyli może z nim jakimś lekkim. Ale ja to sam. Co więcej jestem porozmawiać z Soskim, który był wtedy porozmawiał z sobą, gdzie mówiłeś o problemach marży granicy. Ja powiedziałem, że jest taki projekt, żeby zrobić jedną spółkę Państwa. I ja jako takie jest siłowy bardzo chętnie bym tak uporządkował, ale że wyczyścił, przygotował. I ja nie mam żadnego problemu, żeby po zrobieniu tego i po zabezpieczeniu tylko i wyłącznie interesów znaków identyfikacyjnych w paszportach i w dowodach osobistych, żeby miał pewność tego, że nikt nie podlecił, żeby się się dająć coś inny w następnym, następnym słonie, bo nie jest potrzebna z usług, która się zajmuje w bicie monety albo takie pieniędzy, albo bandery, bo to w ogóle nie jest moja brofa, a teraz wiem jedno, że trzeba to przywrócić jako efektów. no a tym bardziej, że hmm, my płacimy rocznie to jest w spółce prawie 200 milionów z jest największym jej Teraz co to nam robi do zgórnika ten, e, jak się nazywa transport? transport Transport, Na, transport ja to to 15% przewozu spółki powodzi z poza zleceniami państwowymi. Czyli jak to uświadomiłem... Jak to uświadomiłem... to nie rozumiem, czym jesteśmy. Czyli on mi daje w budżecie części 42. Panie premierze, przepraszam, panie premierze no, czyli wjazda Libanu, który też jest relacyjny, tak żeby nie było, że nie pozostanę w no, Boru, albo Amaronę dla Koieta. I też Pan myśli, że to jest dobrze. Słucham? Nie, to. To może to. Dobrze. I... Szatomuś wystarczająco. Pani w budżecie nr 42 daje wyjściwanie po to, żebym ja to przerażę w tej firmie, któremu następnie e, odprowadza no, dywidendę po 3 latach, akumulowaną, czyli przez 3 lata goście mają pieniądze na rachunku operacyjnym, gdzie robią ten zasadniczy zyski marsze i mu to odprowadzają po 3 latach w formie dywidendy, no, to poważ, że ta dywidenda jest na pół miliarda ale to jest zawracanie głowy, bo to jest sprzedawanie jednej dzieszeni z drugą gdzie przy okazji w tym wybierają sobie część bankracików gdzie nie ma żadnych informacji o tym jaka jest y, marża, żadnych informacji dotyczących kosztów i trzy czwarte rady nam jest kompletny układ z rozwołaniem przez nas więc jestem w przededniu wykonania tego zadania założenie, że wtedy otwiera się pole do drugiej części operacji, czyli hmm. tak, tylko bez nazwę. Bawiący tą nazwę wyceni, no to z nazwą, no, no to nie dostawa, no to przyłam to, ale mówimy o nim technologiczniejszy o Jak tylko jest jedna w tej sprawie niestety stała. Znaczy to nie może być tak, że. Mm, jego trudności, które zostały wygenerowane przez kontrolę, będą pokrywane ze sprzedaży e, części majątku. Oczywiście. Znaczy jest odwrotnie, to znaczy, ponieważ ma trudności, to jest gotowy dać bardzo rozchodną cenę na część majątku i wtedy można się zastanowić, czy pewne egzekucje będą prowadzone, czy nie będą prowadzone. to jest jedyny układ. Żeby nie było sytuacji, to jest pewne, że zostaniemy chwili, wspólnie e, oskarżeni o to, że facet miał kłopoty, a my wspólnieśmy pozwolili te kłopoty e, zagłaskać, bo zawaliśmy go pieniędzy za jakąś tam sprzedaż zdrowy. Bo to jest katastrofa. Dobra, oczywiście, więc tak, e, po pierwsze. E, Także nie powinien i myślę, że nie z i to mówię o sobie, ale także o wiesz, instytucji Way Forward, mm, to, żeby mm, czy to jedną służbę, czy tą połączoną jakoś zarządzać to, to mm, nie powinniśmy tego robić powinniśmy wspierać, powinniśmy tam być się w Radzie Nadroczej, ale nie najboże. No się specjalnie. To jest pierwsza rzecz. Teraz tak, druga rzecz, jeśli chodzi o korupową, znaczy my, ja muszę powiedzieć, że to, co ktoś powiedział wtedy o tych, tych e, powiedzmy sobie, praktykach, które były niebezpieczne. Mhm. To, to, to, to dla nas to była informacja dosyć, w to jest firma, która musi być nowoczesna i musi dbać o te, jak to żeby być on the frontier no. e, okej, okay, ale dlaczego zrobić, to pewnie na całą aktymalizację i na no pewno nie, no no, natomiast jest no, to, na to.. To musimy, która musi otworzyć pewne ok. za otworzenia na fajta na żywo. No, Minia do pozytywki bankratów, bo muszę mieć więcej, to żeby zrobić więcej, to jest 250 milionów z Pani część mogą zarobić na eksporcie, ale nie wszystko zrobią na eksporcie tylko to nie się w tej drugiej dni, bo gdyby w to byliby w stanie zmniejszyć te o połowę, tylko wtedy by nie mieli w luzu na 3 lata na kłopot na pieniądze. Ja, no tak. My, ja się nie mam zamiaru, wiesz, bo ja ale to, ale nic w nie w wiem w o tym, jak ta firma jest zarządzana w środku. Myśmy, no w ogóle, gdybyśmy o to pytali? Okay nie, plasz, nie, tam, formalnie nie formalnie... mamy nawet formalnego prawa bo tam już yy, nie że z tej spółki okej okay. ale to a to, to tak skrzypek wiesz tak okej, okay. no dobrze, ale to ja szybkie to wszystko się da naprawić i oczywiście yy, gdy, gdyby to się udało wszystko to z przyjemnością zapraszamy do, do Rady Wartoczej problem jest inny, to znaczy no, dobra? no no to jest nieco, no to, tak Problem jest inny. Problem jest taki, że jeśli robimy A, to jaka rodzica. Ja B nie zaobiec. To znaczy ja B jestem B jestem bezradny. To znaczy ani nie e, przeprowadzę tego, ani nie wygeneruję potrzeby, bo ja mam tytułu. E, jak ktoś złoży zapotrzebowanie, powie, że tak. Transakcja jest konieczna i powiem, że ona jest e, bo jest okazją mogłość na trudności i jest poniżej de facto ceny, którą trzeba by normalnie zapłacić. Jeśli to będzie leżało na stole, to ja wtedy mam zdolność do działania. Ja mówię, jest taki projekt, świetny projekt, pewnie popieram, budujemy sobie tę taką półkę. Y, wiadomo, że to wtedy będzie państwowe konwo. E, tylko muszę mieć ten rok. No, no, no no, no no no no musimy, no my musimy przejść przez ćwiczenie pod tytułem negocjacje na temat nowych mod, Bo te negocjacje w dużej mierze mówię, my, że myśmy się zdecydowali te drobne monety, bo chcieliśmy je zlikwidować. Było Zgadza, tak? a, a ci, ale wiesz. z jakichś powodów, które a mnie nie zrozumiał i szczerze mówiąc, jak to zwykle bywa najdrobniejsze sprawy jak w balans tutaj Jacek zachował się jak po prostu chipa no i tam uległ jakimś tym tego i na to uwagi ok, więc myśmy stanowili te monety zamienić tam na te inne znaczy takie same dla ludzi, ale powiedzenie się w produkcji to same? nie takie same i przy okazjiśmy stwierdzili a właściwie dlaczego by nie kończyć tego procesu czyli zapytania o kartolość wysłali do trzech menedżerów, w tym Polskie menemnictwo Kanada bangowinki. Kanada się kciuki, żeby ta była najtańsza. Yes, znaczy na razie mówimy 6. To się zaczyna. To się zaczyna. Trzymamy kciuki, żeby oni zdali nam najlepszą ofertę. Nawet nie najlepszą ofertę. Yy, tylko problem jest taki, że jak wygrają. No to będą bardzo drogie. Jak przegrają, to będą bardzo tani. A my nie chcielibyśmy, żeby oni przegrali, tylko żeby byli bardzo tani. No i jesteśmy w związku z tym w e, dupie. No jesteśmy wobec trudnych negocjacji z człowiekiem, który już uważa, żeśmy go obradli. Bo to Czemu się jak państwo od wielu no lat. Może osobą, że Myślę, że on to wszystko wie, to, co... ale yy, zdaje się, że no, ja przy, przyzwyczaiłem do tego, że jak ma partnera państwowego, to znaczy, że ma czipę przed sobą, a. a on sam gra w Twarte Bo o ją wszystko wolno, a państwowego nie wolno. Mhm. No to już doskonale wie. Zamach na polsku. No, Więc yy, my się spodziewamy oczywiście czarnego pijaru zresztą. No, no ci się płycia o tej nowej tak, no lepszy niż kiedykolwiek ale o rzeczywistości oni tylko dziś, my musimy dbać o... o pewne zasady a on no w ogóle żadnych zasad nie będzie przestrzegał. no z tym, że w końcu te pałę to ma Państwo tak na Słobrzą na Słobrzą i tu trzeba w ścisłej współpracy z tą pałą współpracować Tutaj mam taką możliwość ostatnia mi się pojawiła bo zrobiłem takie, to co Ci powiedzałem co zrobiłem taki komfort na metal w sprawie ścigania przez te troszeczkę gdzie mam zapięte CB UKS i głowy z wzajemnymi warsztatami, szkolenie, wspólnymi celami liczone na paliżowaniu działalności itd. Ma to, że na jakiś czas to będzie bardzo przyzwoite narzędzie także do rozrywania do z takimi tłustymi siami, którzy uważali, że są kompletnie bezkarni bo oni byli bezkarni dlatego, że sam CBS bez takiego jak Obasa to, to mógł nas widać sam UKS to mógł nas widać i wyjazd też Skarbowy mógł widać Wszystko razem złożone do publikacji to jest zupełnie inna Zupełnie innego. Moje pierwsze oświadczenie dla no, państwa jest dość banalne. To znaczy, to państwo w Polsce istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, nie, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo w całości, Tam, gdzie państwo działa jako całość, ma zdumiewającą skuteczność. Tylko jakoś nikt nie, nie chce korzystać z tej, że tak powiem... Nie ma kultury współpracy między tym. Jak się ją wymusza różnymi samami takimi to nagle się okazuje, że się można dostać jakieś przyzwoite narzędzia To masz u nas absolutnego sojuszenia. To jest rzecz, która nas można powiedzieć prześladuje wręcz w ten bank w współpracy w instytucji państwowych. No tak, no to. Nie wiem, chyba opowiadałem już czy nie to osoba z tą osobą z prokuraturą, prawda? Znaczy, sekretacja była taka, że w wywiadzie telewizyjnym na Przeszczach, na prokuraturę że są nie, już kompletne siły. E, trochę mi pomogła rzeczywistość, to znaczy parę bardzo długich popisów. Powiedziałem, że robię raport dla prokuratora generalnego, a jeszcze to muszę mu wszystko wypakować w twarz, bo mam dziać, ale ona ma niancodność itd. Po czym tydzień później zezwolił pan prokurator generalny, który się zamówił z za, za, jest No tak się zamówiłem, że założył się to Ja zwołałem wszystkie możliwe media i kazałem im czekać w momencie, kiedy on będzie wchodził do, do miejsca, zwanego, kiedy będzie wychodził. W związku z tym on przeszedł przez szpalę 50 dziennikarzy kamer, fleszy i tak dalej. się eee, dowiedział, że będzie musiał dla nich wyjść na końcu z komunikatem. No i bardzo szybko i w zgodniliśmy tym samym, um, że, tych, że on deleguje od odbędnik prokuratorów we wszystkich prokuratowych, tych, że oni będą się szkodzić razem z policjantami i że w ogóle są z tylko bardzo proszę, żeby Urzędnik Państwa na nie wypowiadał się o jednym Urzędniku Państwowym, bo to jest w sumie państwa. No to się chętnie tak. zgodziłem, ponieważ tak rano, i tak po zakończeniu mojego spotkania schodziliśmy razem do kawer, gdzie mu serdecznie podziękowałem za współpracę, za świetne pomysły, że w tej chwili jesteśmy razem i tak dalej. I, tak, i, tak. No. I nie wymagało to jakiegoś bardzo wyrafinowanego know no ale mam w tej chwili w każdym pokoju prokuratora, który w zakresie kigorstwa, rasizmu, xenofobii jest zapięty z moimi policjantami mm -hmm. I na przesień wspólne warsztaty szkolenia. Czyli właściwie dokładnie to, też powinna być od początku. No to się, przy zewnątrz kichaniu państwa polskiego, takiej niezdolności takie rzeczy się da robić. No to, znaczy, to jest absolutnie możliwe, tylko trzeba chcieć. No. Czyś? Tak. A jakby się na to dowolny po potem też idziemy jeszcze goczyk, jeszcze goczyk, jeszcze weczek. Go, go. Zostały w końcu największą obowiązkiem prokuratury. On ma inny problem, bo oni są wewnętrznie e, podzieleni. To znaczy, pomijam już nominacje pisowskie, ale ta ustawa jest koszmarem. To znaczy, oni są autonomiczni nie tylko wobec państwa, ale wobec siebie. Wobec, wobec siebie są o to, co już tworzy jakieś... Jakiś... No bo tak efekcie ja dowiedziałem się, że będę być może gdzieś tam e, wsywany przez prokuraturę chyba Krakowską. No już teraz, o to mówię. E, jest on jakiś Więckowski, coś takiego. Nie wełna, nie, nie. Jakiś nie w sprawie milenium. A nie, Myślałem, że... O, nie, nie. A kilkuty nie, kilkuty? nie, tak kilkutów nic nie da ja obrona no, prowadzi doszło po mnie, nie da co akurat natomiast tam i ten dyda zresztą ale wiesz, sam fakt, że jakieś sprawy są prowadzone ludzie, nikt nie poniósł w szlęku, nikt Cię nie skarży ale być może ktoś, Próbuję szukać dziury w całym sposobie, w jakim polski bank się obraże przed Deutsche Bank. macie. Razem mówiąc, Dziękuję. tak jak ciebie prokuratura gryzie i to jest sprawa o wiele ważniejsza niż wszystko inne. Tak mnie gryzie to, że my nie potrafimy jakby wyrównać tak szeregu i wydobyć siebie jako państwo wspólnego komunikatu w sprawie banków. Powiem o to teraz w Polsce dwie trzecie banków jest we władaniu różnorodniczą. To nie jest tak, że ja z tego robię jakiś problem, typu pisowskiego, jest tam suwerenność, która Uważam, że myśmy też do na tym zyskali. A być może była to cena do zapłacenia za różne rzeczy. A nie jesteśmy pokrzywdzeni. Ci, ci... inwestorzy zachowywali się przystojnie. Zachowują się dalej przystojnie. Tylko, że oni są w kryzysie. Część z nich już, proszę cię, by poszła na ulicę. Mamusie Banków Polskich już są przecież schodione Lidę Irlandczycy, Lidę Potowalczycy Agrikol Ale tamże mam do czynienia z sytuacjami krańcowymi, Takimi jak w przypadku BGZ i Rabobank Rabobank to jest jeden z najwspanialszych, najbardziej konserwatywnie prowadzonych banków europejskich Tak, prawda no, no, no, tak, tak. Tylko, że okazało się, że oni gdzieś ponieśli jakieś sprawy. A no ponieważ, mówicie, no, się nigdzie nie wykładają, bo są spółdzielnią na parę rzeczy. No ci powiedzieli, kurwa, trzeba coś zrobić, sprzedać Polaków. I raz bank, który po prostu nie można mu niczego narzucić. Świetnie prowadzony bank, zarówno rabo, jak i BGZ. Jest to sprzedaż. Ten bal nie ma Oczywiście problem jest, czy ktoś U. od niego, w tego rabu banka kupi tego. Ale uważam, że Polska nie może sobie pozwolić, żeby kawał polskiego państwa, bo będzie, że to nie jest kawał polskiego systemu bankowego, to jest kawał państwa, żeby po prostu poszedł w ręce jakiegoś znów nie wiadomo jakiego inwestora. Wystarczyłoby... Wypowiedzieć się ustaniu premiera, ministra finansów, może gościnnego, ale myślę, że już nie idzie. Bo minister, bo ktoś z Narodowego Banku Polskiego to na ten temat może mówić, tylko nic z tego nie wynika, bo on nie ma gładztwa. Że każda taka zmiana musi być zaakceptowana przez państwo. To dlaczego tego nie są w bo minister finansów jest przeciwny temu i e... owo. Natomiast albo Donald nie wie, jak to jest ważne, nie, albo się też boi. Nie, Nie ma Na konferencji, tutaj bardzo zaproszony dzięki uprzejmości, e... byliśmy w deaktywie. No? I e... w wiele miałem wiele znaków który jest w tej ja trzebiem po swojej... Ale to, ja jestem tym, Absolutnie. Tym, wszyscy jesteśmy finami na jedną rundę w tej kwestii. I co? Wszyscy jesteśmy podafinami, wszyscy wiemy, że tak powinno być, ale... Ale... Minister Finansów nie ruszy palcem. Szef Komisji Nadzoru Finansowego dla mnie jest najważniejsze, żeby jego dupa była kryta. A dupa jego kryta jest wtedy, kiedy bank dostanie silnego inwestora strategicznego i nie będzie się tam wyschrzanić z jakimś... Kurczem. Jakie private equity! Jakie tej... fundusze! Jakie rozproszany akcje. To mnie Bo nie ma jednego W takiej WGŻ w, do. w taki do ostateczności Przede wszystkim wypowiedź polskiego rządu, która będzie następująca nie sprzedacie tego banku bez naszej zgody. Dlatego, o, że od nich no, na to przemy odwrotnie No tak, tylko I wtedy Tylko przygotowane ofertę Mamy oferte. Dzień mamy. po Ale przepraszam, mamy Kto? A polskie inwestycje rozwojowe Mogą przejąć Niczego nie ma A zaraz, zaraz No to trzeba zrobić żeby było I one mogą następnie Już W kulturalnej atmosferze szukać albo inwestorów mniejszościowych jakichś katarczyków na katar ma 3 miliardy czego? złotych no, no, nie, to no w ogóle nie, żadne pieniądze oczywiście przepraszam bardzo ale BGR kosztuje 3 miliardy złotych to może to nie są jakieś super jawne informacje ale z tego co jeszcze powiem na poprzedniej pracy to owen ma 3 miliardy free e, cash i 16 miliardów e, linii kredytowych no dobrze, no dlaczego? No dlatego to w ogóle, naprawdę, to, to trzeba w ogóle bez najmniejszego problemu. To trzeba woli. Nie pieniędzy. Woli. I następnie można tę wiadomość... 3 miliardy na wybierze? Tak. Już. Jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe. Banki nie są drogie. Na świecie. Wszystkie aktywa tego, znaczy księgowa wartość jest z tego jasna. To jest dwa. Może dwa i trzy. Możemy to na raz zapytać? Ja to dowiedziałem ja się od tego, od, od naszego nowego kolegi w zarządzie, przycie Jasko Babkiewiczak, który mi powiedział to słuchaj. to Babki znalazł się z ich... Znalazł się w zarządzie, ja nie. mamy a... po raz pierwszy, kogoś, kto... Tak się znalazł, na której bankowej w Polsce, żadnego kitu mógł, nikt nie wciśleł. Coś w swoim byśmy go wyjęli z systemu bankowego, bo on uznał słusznie no, no, to, nie, że to był kornawany, nie kariery zawodowej. dostał ten swój parasolet jakiś nie nie mówisz, o... jakiś parasol a człowiek naprawdę jest na a i jeszcze jakieś pozytywne rzeczy robił pan? no w każdym razie powiem wam rzecz. Ja Dzieci Polskim był pierwszym człowiekiem w Polsce który załonił głównie 3 tysięcy Roku, no w 2004 roku raport o Spockach. No bo już wtedy wiedział. W 2004 roku dostał raport o Spockach. coś się potwierdza, zresztą do tej pory tak pod kąpiel, że to był jeden z lepszych moich Ale mam. po wrażeniu. Tak. to. Tak, można powiedzieć. Spróbujemy wyciągać do tego banku, no i oczywiście się nie po to kupować, żeby państwo zarządzało bankiem, bo to akurat. No, to w kurce spod ciemnej gwiazdy. Kupować. A z NG nie będzie tego samego problemu za chwilę. Tylko na razy wierzch, ale. Póki co, to NG będzie chciało to kupić. No, bo w ogóle kandydatów do żeby to kupić to paru jest, ale pewno nikt, cytuję, na przykład. Ja bym chciał zapłacić 3 miliardy złotych. To tyle trzeba by zapłacić. To trzeba powiedzieć, że państwo ma prawo do tego w jakiś inny sposób. I wtedy cena jest dla 700. Albo może i nawet dla 600. I mówisz to, a potem tarek na 3, jeszcze dla podatnika zarobić parę złotych. Ale okay. na to by trzeba było. Ja <try> ja <try> no on to nie jest duży procent To jest poniżej 10%, 5, 4 Ale to jest ważny To jest ważny To jest To Tak, bo wtedy od razu Milenium Nie Ale że jeszcze wrócić na tą piadę na bo to nie byłoby. Nie, no, to w ogóle, to w ogóle nie była, to, byłaby, to byłby dramat dla banków, dla nas. Bo to jest. To no, jest wody wody wody wody wody wody. jeden z finalów. E, ale to co chyba chłopaki. Tylko tak naprawdę musi być człowiek. E, e, e, I nie chce zaleceć z po Nie, ale ja czuję. Czy Wiesz, to jest? Fabia. No, Ale nie koniecznie on. Naprawdę, jest w Polsce wystarczająco dużo mm. już wykształconych ludzi eee, bankowców. Pamięta, pamięta, są w stanie to robić. Pajda, I my, ja przykład znamy głównie prezesów, ale to są wiceprezesi, są za no nie zarządu. Po wysokich, tak powiem, że kapelusza No dobrze, tylko polskie inwestycje, rozwojowanie, to są jak to, to to... to, to, to, to w ogóle nawet są nazywali bardzo efektywistyczni, co to jest następni. Na to, na to znaczy czyli ich nie ma po prostu, czyli to jest chuj kuba i kamienik to Tak wygląda. To, to w będzie też wysoka cena za no to. I będzie wysoka cena, no, ale wiesz, to nam nie chodzi o koszt pieniądza, które tam nie to jest Nie ma pieniądzach zupełnie. Wyłącznie bo... o cenie politycznej. Polityka no to, no, to jest jakby inny problem, bo tam są pewne zobowiązania, zostały określone, czy się blablabla, blam, na karku. Do tej pory mam wrażenie, że to tych prostu mamy rozpadę ze stołu, ale do jakiś czas to oczywiście się wróci, wróci, wróci, wróci no oczywiście kamieniem, jak już się w ogóle spuściło. Wałę, to bo bo bo się e, mówi, e, tak? Wałę, w ogóle się spuściło, wróci go. E, mm, ale też bardzo długa ścieżka. No to No to może trzeba poszukać jakichś ściepy, no bo taki nazwany no no no no no świat. W A Belgikar nie może tak. tego kupić nie dużo. kupić to ten ma tę sytuację, że on przeszedł Nawet może dostać kredyt. On wszedł usługi teraz, to, ciekawe. Dla tak, tak, nas jest tak. lepsze rozwiązanie z Belgikar, bo możemy znaczy, nawet zasilić płynnościowo, rozumiesz, bo mamy inne możliwości. Tak, wynika no to z negocjowania z Rosowskim, który, jak rozumiem, nie no będzie chciał tego. Jakiego się szkoda z tego, że tak jest? to się już dzieje, to się już dzieje, że to, że się już przewodniamy tez, dlatego że okay. można poza tym centrum Szanowni panowie, e, ogony, połowę i policzki ogony są zawinięte w szynkę coselito tutaj mamy oszczelnica z minegradem mm, szafranowym purer, rzemierzadno truklowe udzie wnętrznej męcznej, z humusem i z mm, oberżyną i sos e, za chwilę jeszcze dodatkowy, dobra? Jeszcze chwileczkę, co są co za więcej? Szynka, coselito. tak jak proszę to krótko. Czyli Hosellito to jest co, to jest hiszpański. czy tak, hiszpańska szynka. Hosellito e, to jest, e, tak jak San Daniela jest najwyższą szynką, najlepszą włoską, tak Hosellito e, najwyższą szynką hiszpańską. No. I jeszcze dodam tutaj dodatkowy sos, żeby można było palać tą więcinę. Tak, Także życzę z masz tego. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, co to jest. O. o. Hmm. To się już dzieje. Ja to tak nie można, żeby wiesz, że minister finansów nie, nie zrobi tego, co, co jest dobre dla... No co postawił w demia? No kurde, no jakby tak... Ja sobie tego nie gotował, żebym coś nie zrobił gdyby mi... No tego? Like, no, ale podróż, no i nie ma, jak to że nie będę z Ja uważam, że obecnie, ja te dobre strony, już to mówiłeś o tym, że to są dobre strony, bo to pozostała pewna koncentrację władzy, która zawsze jest w w Polsce. Um... Ale natury tego związku to, to nie, jest. To, to Policzki Było... i to jest Jeszcze Troszeczkę pióra może ziemnia dodać. Przepraszam? to jest to jest. To jest wczoraj. To jest Do ośmierniczki. To, jest... to, to... To, to... To, to do wszystkiego do... pasuje to pióra, także.. Czy to jest coś innego niż To, tak, tak? to jest a to drugie jest ogon drugi e... Tak. Ja to tam jestem prosty człowiek, ja bym muszę Ale ja nie będzie nie drugiego dania, tylko zamówimy jeszcze... No, no już, już, już. Już, już. A nie, nie, Nie, no, to... nie, już... tego... Że z tego... Że z tego... to... no no Fantastyczne. Nie. Tam zostali takie czesze, że się wypowiedzi. No widziałeś, tam no, To się tak? rozstrzeliło. Tak to jest właśnie tak. w skarcie, jak idiota. Oni się ucieszyli, bo tutaj no. mają dodatkowe możliwości. To jest przede wszystkim bardzo dużo. To. Bardzo dużo. Hmm. Do tego Ja Tutaj mi jeszcze czeka na cygnął. Tak? Dziękuję bardzo. To jest taka, e, takie kompo polegające na tym, że jak tu przyjeżdża ktoś, z którą czy się, to w tym roku nie są w stanie tego odbić na rachunku. Ponieważ są w stanie potem pomieszczenie jako znaczy, że taki gości, bo on, i ktoś na ten to raz to, no, no, tak to mu To taką na, wózki, Zostań, na, obawy, na mhm. po no, ta pewno ma tutaj przyjeżdżać No też ma nie No nie to. Wiele jest. Ja do tego, mówię, nie płaczę, bo to jest jakaś forma, tylko kompon polega na czymś innym, innym zarządzaniu bieżącym kryzysem, bo to jest bardzo to proste, tylko czymś innym. pola służba, się nikt nie dotykał przez lata. Wszyscy, którzy pracują z Borem, mają serdzę sztokholmski. W związku z tym po Łódzku niech to zostanie wybrane. 15 telefonów od wszystkich możliwych, najważniejszych, żebyśmy w sprzedając że nie według żadnej krzywdy, Mam wykręcone ręce i zbieram wpływ na ewidentną wpadkę informacji. Wolnicy się po poli, niej zainteresowały jak wygląda szkolenie, jak wyglądają procedury, jak są finansowani, bo syndrom sztokholmski zapewniam w, w drugiej stronie pewną symbiozę, czyli fakty się nie liczyły. Gdyby to było 5 miesięcy listotrą wewnętrznych na początku już czteroletnich rządów, to by po prostu to wyglądało trochę inaczej. Ale ja nie bardzo chcę, mogę pozwolić na głębokie reformy w służbie od w zależy parę stopni kwestii w tym kraju na hot przed wyborami bo to po prostu to rodzaj samobójstwa co? Wiesz, no to, to, to, to, to, to, to jest akładnikiem do tej sytuacji, w której ma ograniczony wpływ. Hmm. A ty zespoły to, że na no, no, no, no, no, no, no, okay. wolne? Ja mam przede wszystkim tak, mam taki jeszcze chłopak bardzo inteligentny, bardzo, bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, tego bardzo, ja bardzo, do bardzo, który jeszcze to, tak mhm. to jest I ochrony, dokładnie Więc to jest jakaś dziwna sprawa, Oni tylko tam jakoś chyba No niezbyt, tak doceniają Chociaż studia też się kończy i Jakieś takie... No nie, to jest bardzo Badły z jest. Tam jest świetne chłopak od samego początku Był, było... Oj, to tak się nie dopracowałem Było już dwóch, których odsywałem Drugi jedno to jest taki... Grzegorz. Okej. Nie tak jak Kamil, ale też ok. No wiesz, no wśród, wśród, wśród, wśród kierowców to jednego mam takiego, który... Okay. który no nie, nie no nie. nie, widzisz, Ja miałem czterech ludzi w Iraku. Jeden z tych czterech... A to poleje się. Oj, absolutnie. Jeden, Jeden z czterech zginął w Smoleńsku. Jeden z czterech zginął w Smoleńsku. Drugi... Jest u mnie ekspertem w, w Departamencie Ochrony, bo poszedłem na emeryturę. A trzeci jest moim kierowcą. No, muszę powiedzieć, że do nich ma no, Bo byli tam, gdzie. Mhm. Muszę się reagować. Tam, żeby połączyć co z tak. do a poza potencje... tym, wiesz, on wie mniej więcej, co ja potrzebuję. Ja wiem, no. że on... ...no... To tak jak rodzina. Mhm. Natomiast, oczywiście, ja się pysa, to tego... ...to... ...bym... ...bardzo, że tak powiem, polecił... ...i... ...i... Do. I do zaproponował, facet rzeczywiście jest wysoki wysokiej pasji. na tle wszystkich ludzi którzy pracowałem ja miałem parę rekteków jeden z najlepszych. w hmm. chyba zamontuj mi to tak powiem hmm. no tak nasze no. prawie działania jest rewelacyjne to znaczy wszystko jest świetne ja, no. ja no. uważam, że no. to naprawdę no to jest no. dla mnie odkrycie teraz to jest stanowisko no. odkrycie no iść, a tam iść, się spróbowałem Nigdy nie byłem w Dolinie BK Nie, byłem, ale nie byłem w tej ulicy, dlatego że Jak miałem lat, dwadzieścia dwa to był rok 1974. A w Polsce wyglądaliśmy w polskiej reprezentacji, kiedy zawteż było oglądać. Z moim kolegą. Wydaliśmy się z plecakami w no, towarem. Najpierwśmy pojechali do Stambułu, gdzie na Kapal Czaci. Sprzedaliśmy wszystko, co było do sprzedania A następnie za te pieniądze Już pewnie się zarabem wymieniamy Giełek yeah. Pojechaliśmy po autobusem i po, to po szynach o Galeppo Do Bejrutu, do Damaszku. do Ammanu w Amanie mój kolega dostał wizę do Iraku ja niestety musiałem czekać kurwa, chyba 30 lat blisko że pojechałeś do Iraku? I no, ty, że widać no, tak że, ale już wtedy pojechałem jakoś za chwilę kupak tak mm. i on pojechał do Iraku ja pojechałem do Akadry do Petry Potem się prowadzi, się dostać do Izraela, które na granicy, na przejściu na Jordanem, jakiś taki amerykański oficer służby. Znaczy, że jest, jest, jest, jest amerykański udział co mówi? z nami, żeby ci by zerwali stosunki dyplomatyczne, chociaż gdybyśmy mieli szczęście na przykład trafić na polskiego y, Żyda to bym nas mogli być szczęście nas co cholera jasne, jeszcze nasz się dożych no dobrze tośmy e, nie mogli Tośmy wtedy wrócili do do Almanu, poszliśmy do biura podróży. w celu wykupienia za 60 dolarów pamiętam straszne kwiatka. Biletu lotniczego do, do, do Nikozji. Stoił w kolejce. No i bilety są. Zanim byśmy doszli do lady, poinformowano nas, że lotnisko w Nikosji jest zamknięte. Bo, no bo właśnie tam jest inwazja Turków. Czyli od drugiej strony oglądali historię. I w dzień, dzień wcześniej byłbym tak. też na wojnie to leczko ale Także to takie mhm. rzeczyśmy potrafili robić. I dlatego to awatornictwo mi zostało do dzisiaj. Piękna rzecz. Ale przydatna. Tak. Kiedyśmy trafili w miejscowości Jeda na północ od Amanu, do palestyńskiego obozu dla Uchodźców. Tak co tam od 40, -40 roku szoku. Ten był biały pod koszulka. Taka spora takiej młodzieży palestzyńskiej na Sodarno i żeby nam po prostu odpowiednio potraktować, znaczy to pędać po prostu. Ale coś tam się zabrało, skąd jesteśmy z Polski Tak, z Polski z mm. Polski, Polski, Polski, Wolanda? Wolanda to, to się... od Tomaszewskiego do naty cała jelenaczka była wymieniona na blaskach takie trendy byliśmy wtedy słuchaj o no mało co gdybyśmy specjalnie tam no, jakby nie, nie wykazywali sobie entuzjazmu, to byśmy tam jeszcze przyjęci w jakichś już rodzinach palestyńskich mieli no bo oczywiście Polska była wtedy absolutnie najważniejszym krajem bo o mało, co Niemców nie rozkrypczył to no bo no, tak... Panie... No. A... no to co, Sylwia? Myślę, że pustynia. właśnie bo... hmm. znaczy, nic nie zostało? Na koniec zbombardowali kraje The Shepherd'ego. Rozpieczyli Aleppo. Pozbawili najstarszą, świąteczną muzułmańską, najstarszą szkołę kolanicką, oprócz tej Po prostu to nie będzie nic, to znaczy, to będzie zniczałe społeczeństwo na gruzach czegoś, co trwało przez tysiąc lat albo dwa tysiące lat jakoś przeżyło mimo przecież też nie ma tej historii ale widzi są na okropon buntu przeciwko swoim a co co się napieprzają między sobą to będzie takie postępujące piekło prostu zczyści ten kraj od no, to, to będzie to koszmar. przecież się temu przyglądamy, wszyscy wiemy jak się to skończy i zero reakcji. Bo wiadomo, że reakcja to jest no jest logika iracka w więcej, prawda? Wczesnej fałszy. Znaczy nawet się nie da pomóc, bo to jest. No to co z tego? To idzie tam broń, komando szkolą coraz mnożące się odłamy takich w miśków. Nie no, to koszty. Znaczy To jest coś, co wydaje mi się najgroźniejsze w tym świecie. To, jest to jak są plany chorobowe na twarzy powstają. To tak, jesteśmy w sensie, świadkami, tego zanikania państw. A coś jakaś rapcja się znajdzie, żeby się nawieszać, ale... Nie ma możliwości, żeby to wróciło do normy, żeby tam nie wiem, woda leciała z kranu i policja stała na ulicy. To już, to już nie ma, to już się skończyło. I, i to się zaczęło w latach 90. też od UNP, od południa Europy. A teraz tych niżajów na mapie świata coraz więcej. I jest taka teoria, zresztą bardzo ciekawa teoria e, e, wojskowych. No tak. system najemniczy system takich wojen, to był system, który Europa przechodziła 3 dnia wieczora do XVIII wieku, do wojny 30-letniej. patrzymy na ten cały świat i mówimy o KGB, oni są po prostu prymitywni i przechodzą te fazy, gdybyśmy przeszli wcześniej. Ale część tego wojny mówi, to jest nasza przyszłość. Wam się wydaje, że goście są z przeszłości. Ale wszystko, co się dzieje w kwestii militarnej i natury konfliktu we współczesnym świecie, mówi coś innego. To jest przyszłość, która przyjdzie także do was. I dlatego no, patrzę na tę serię z przerażeniem, bo to jest trochę tak jakby coś, co było napisane w latach 90 jako teoretyczna konstrukcja, zaczyna się spełniać na naszych oczach. Znaczy, to jest z tego, żeby być z drugą syrią. Nie będzie, bo za silna armia, bo za, za, za duża miłość do tej armii. Tylko koszt tego spowoduje, że to państwo już nie będzie nigdy takie, jak było przedtem. Znaczy ono będzie o te poziom, czy dwa poziomy niżej. znaczy będą się mordowali w dzielnicach i tam nie będzie chodziła policja. Bo już nie będzie policji w części Egiptu. Jak będzie bardzo źle i zapłonie cała dzielnica, to wiadomo czołgi. Ale no, to jest guźba, chory świat. Na no, to, to czas odmian padał, jak pracowałem wtedy w tym i tam na tej gości siedzieliśmy, prawda? No i odsłuchuję gościa, który siedział w bukowaczu. No tam, bo zostały, żeby łuski zbierał, bo wpadł na pomysł, że jak mówimy, jak tam chodzi ta broń, to żeby przynosić goście łuski. łuski no i masz łuski do kaparok, no i wiadomo ja skąd przyszło. I on ja mówi, nie, to wiesz, to, to wszystko mniejsze, ale byłem w tym Kowarze przez miesiąc. I powiem ci tak, w życiu czegoś nie spodziewałem się, że coś takiego zobaczę. Tu jest ulica, światła działają na ulicy, jeżdżą samochody zielone, przychodzą baby z wózkami, działają kawejki, siedem kości, piją kawę. I takie dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Normalne miasto, tylko co znaczy, że było I wystarczy przejść 1500 metrów i człowiek się znajduje na wojnie. Gdzie siedzą goście, opaski, najaragi, czym się da, mądździerze, broń normalny krok. Przechodzisz 1500 metrów i... Sie działają światła, siedzą w goście w kapejkach, absolutnie. Wszyscy żyją w tej wojnie. Podobno tak było podczas II wojny światowej z, z niemieckimi miastami. Takimi jak na przykład przepraszam za koło Morziny. Tak było. Ale to co mówisz, to powinno nas bardzo prawo robej No absolutnie tak. No, teraz mówię zapaść, bo. Jeśli nie mamy planuć przed taką przyszłością, przed no to jest tak do kupy, do kupy. To do kupy, to znaczy istnienie osobności państwowej nie jest żadną wartością, bo Irak nadal jest osobnym państwem, znaczy Syria. Tak. tak jest cało, że jednak Iran, co też ta uważa że się za oddzielne. No dobrze, ale masz Syrię, ten bądry ona nadal no, jest państwem ma granice, ma jakiś rząd. Wszystko jest osobnym państwem na czymś z tego jeśli to jest jeden wielki drama pod każdym względem znaczy, to jest prawdę mówiąc najbardziej niepokojące w współczesnym świecie, a nie to, że tam się mm, coś innego dzieje bo ten Liszaj idzie no, z tych Liszajów jest coraz więcej Liszaj. Mali hmm? Somalia Ale Proszę bardzo. Macedonia. Ale. Hmm, Albania, ale. Hmm, no Albania, no. To jasne. Kosowo to cało bardziej niż Albania. Tak. A wiecie w Albanii, to mówię, jakoś taką umknęło. Wygrał ten Edi Rama, czyli socjalista. I, po raz, i co jest, Alban, To nie jest sensacja. Że Berisza się z tym pogodził i nawet tam wiesz, nie przeszedł do Albanii. Co jest dziwne, bo Berisza przy jego temperamencie to by broni na miarę przejdzie. Po prostu się zamiaru. Zamiaru. I czterech, Trzech, trzech, przez cztery lata byłem w Albanii kilka ja parę razy. Trzech y, kolejnych premierów y, Albanii. Działamy w strach europejskich. Od 1997 do 2001 roku. No, jak głowa za to pewne to co się ciągnie? Co się, że? Coś więcej. I... Bo to, bo to. A gdyby to mogli tak też na jedną kubkę zrobić, to byś chciał zbierzyć. Nic, <grymne> <grymne> No to jakieś te microwave A, dobra, teraz to. to się tak wyszło, bo to są rzeczy, żeby tak jest taki jeszcze, dają taki na na ja taki... No podoba, ja taki widzę na górze, na wsi nazywasz. Tak. Nie do tego miałbym kurwa tego na, naciskać. No to lepiej naciskać to łostra się? Nie, nie, nie. Ale ja bym ci odpowiedziała. Kiedyś padłem na pomysł, żeby, że miałem żeby tam że kupić na kacu, na kacu kupiłem w, we Frankfurcie. I szkolę. I no to na szkodzę. Na gazo. Nie tam, nie Nie ostatni, bo mi się ja jestem. Kompletnie nie odbornie się nie na. Gozo. na, gozo. na gozo i powstał problem, bo po jakimś czasie sobie przypomniałem, że za zamykanie tego było... uzyskał. Bardzo proszę. Tak. Widzielibyśmy, się... tak. żeby wszystko, co jest tutaj zapalowało, nie zapalowało się, tak. się za jeden. Tak. Czy można by ułożyć taki... Jeden półmisek z tymi wszystkimi życzami, ale to podtrzymać. Dobrze. Ale tu od razu czy za chwilę? No za no, chwilę, tak, tak. Od razu wziąć, ja, ale na koniec. Tak, tak. Jest tyle, co zostało zrobione. No, żeby to być jutrzejsze, bo za dobre, żeby to mieć tam. Za dobre, tak już wówczas. To tyle, że już tak nie wejdziemy chyba w następnym, następnym razem. Naprawdę jesteśmy podobni. Ja jeszcze chyba teraz. Ponieważ myśli o tym, co będziemy mieć w następnym razach. To co jest wykryć, prosto za małego klienta? Tak, tak. Ja dziękuję. Jak tak dalej pójdzie, to będzie Pan chyba chciał negocjować kontrakt, bo... <śmieniu> nie, ale to jest dobre, ekstra, ekstra. Dziękuję. Nie, naprawdę nie jest Dziękuję. Mam nadzieję, że obsługa na koniec też że się tak takim porządku. To się dopiero ukaże. A, a, a koniec, a koniec. No jest. A no nie, to ciekawe jest rzeczywiście ta, ta, ta, ta lada taka postępująca w różnych miejscach. A co w Turcji się da? to. No to jest, czy jak to było z tym powiedzeniem takim? Gdzie się pisze książki, gdzie się drukuje gdzie się drzu? Jak to było? W Berdacie tam W Kairze się w Egipcie się pisze. A się czyta w Kairze. Drukuje? Zobejcie. Czy ta bagna No to, jest to. No, to, to jest i teraz popatrz, to społeczeństwo, o którym mówisz, które się rozpada to, że to jest najbardziej w regionie światło, w sensie intelektualnie od wieków, tak? najbardziej takie jest to bardziej skomplikowane znaczy... Takie, bo... A, regidzie, tak. to jest trochę tak, że nie, ja o jak muszą cierpieć ludzie? w tym hmm. egipcie, na, na, na, na których oczach się to... dlatego oni zdecydowały tak, o... się ja ten... nie, a tam się więcej tragedii ponieważ tam przywracili się najświetlejsi ludzie z e, najświetniejsi ludzie z e, Syrii którzy nie chcieli żyć w obozach tureckich które by ich kompletnie degenerowały przychodził się do liczby oczy przeżywają, leżali tam, to było znaczy, kompletnie po Hmm. Ta sytuacja to jest bardzo ciekawa historia, bo jeśli. Hmm, tak, jest rewolucja, ta postaje, powstaje, społeczeństwo hmm, krwią wyhodowane, wymuszony, komunizm absolutny, w sumie jeśli chodzi o działanie państwa, gigantyczne ofiary, absolutnie represyjny reżim, hmm, wojsko jako swoje stabilności. No i mamy od 20 lat toczący się proces, to polega na tym, że Anatolia wygrywa. Bo Turcja, taką jaką my lubimy, jaką chcemy się z konfrontować, jaka jest dla nas y, zrozumiała, to jest y, Stambuł i okolice. A prawdziwa Turcja to jest Anatolia. I słuchajcie, pełna biedna. W Turcji, w Stambule przybywa rocznie 50 miastów. Około 250 tysięcy ludzi rączni przybywa do stawu z głębokiej anatolii. No i się w związku z tym tym anatolizuje. Się, on się anatolizuje, a to są... A, że, I to jest na poziomie y, takim społecznym, a na poziomie państwowym. Jakbyś poszedł na taki najbardziej zakafiorowanty targ w żeby zobaczył plakaty z żarówką. Symbol światła w y, Czyli oświecenia w islamie jest wezwaniem do ortodoksji islamskiej. I ten fenomen chwytu polega na tym, że nie pali ci się na tym plakacie łapka oliwka, tylko pali ci się żarówka. No to jest wezwanie do anatolijczyków, a nie do Stambułczyków. W związku z tym od 14 lat trwa cała zmiana tego, co było kością tego państwa. Ona się odbywa w dwóch. Na poziomie szkoły i na poziomie młodzieży. szkoły rekrutacja jest identyczna. Goście z, y, tych, z, ze szkół koralicznych docierają do w jednej rodzinie wielodzietnych i mówią, że tego chłopca to był szkoły Bierzemy go na swoim utrzymanie. On idzie do szkoły koralicznej, potem opłacają mu szkołę średnią, potem go wysyłają na studia, na zachód, a potem robiąc z niego albo oficera, albo urzędnika oświatowego. I to trwało od paru nastu lat. W związku z tym, pamiętacie parę lat temu taką serię odresztowałaś 60 wysokich oficerów w To był moment, gdzie Armia chciała zadziałać, tak jak zawsze w Turcji działała. Znaczy, radnym łotkiem coś się dzieje, no co my wjeżdżamy, sprawimy porządek. Jakbyśmy się zapodobrali, tak nagle się okazuje, że oni a skończyli. Sami. bo pod spodem przez paręnaście lat są goście z i to co obserwujemy teraz w Turcji z tą walką o ten plac i tak dalej i tak dalej to jest być może ostatnie tchnienie takiej Turcji, która Dobra. Tak, takiej atakielkowskiej, otwartej, chcącej mającej aspiracje europejskie moim zdaniem ta walka jest przegrana bo po drugiej stronie jest o wiele większa masa ludzi. I jest taka książka, jeden z tak moich ulubionych książek, to jest Dorec Opa polabia Siedem Pilarów Mądrości, który opisuje, na czym polega fenomen wojska tureckiego w czasie I wojny światowej. Czy to jest chłopca na który jest z tymi który jeśli dostanie rozkaz być miłosiernym, będzie najbardziej miłosiernym człowiekiem na świecie? Jeśli dostanie rozkaz, żebyśmy właśnie krótkim żołnierzy będzie dokonało takiego okrutnego świecie I to jest anatolia. I ta anatolia zaczyna teraz rządzić Turcją. A w finale jest kaliwa. Znaczy ten jest W finale jest kaliwa. I mają. I ciągłość państwową. I, i ten.. Bo to, to, to dziwnie przetrwało, bo to przetrwało na poziomie religijnym, i potrwało na takim poziomie, odkąd się wzięła ta elita tych, tych gości, którzy prowadzą tę rewolucję turecką. Oni się nie wzięli nikąd, Oni się wzięli z zakazanych klubów Derwiszowskich. No, Kluby Delwiszowskie, ja tam tych zakazam, no wiecie co, co on się chwalał w tych folderach, nie? Czapeczka, kręcimy się, muzyczka i tak dalej, tak dalej. No i to taka tewelia się zrobiła, ale to co, co politeologowie, nazywają głębokim państwem. Czy jest ten poziom instytucji oficjalnych i jest ten poziom instytucji, które naprawdę działają. I w Turcji mm, od lat 60. zaczęły odżywać te e, kluby, tych, mm, e, tych takich sofickich, y, no takich klubów polityczno-religijnych, i one były także i wojskowe, były także liberalne, jak w no, prawda? Ale, były te, które są absolutnie ortodoksyjne, I tam przechodzili ci świeci, ci, którzy przyjeżdżali z Awansu, z prowincji. Oni zaczynali odgrywać w tych klubach większą rolę. I oni nagle zaczęli tworzyć ideę polityczną. I to, co obserwujemy, jeśli chodzi o kolejne wcielenia Partii dobrobytu i Postępu w Turcji, to jest efekt tego, co się stało w latach 70. i 80 klubach Słuchickich w Stambule. Nocie jak ja czytałem parę bo w Heraldzie takie duże story na temat takiego dżentelmena, którego nazwiska nie pamiętam, który gdzieś mieszka w Stanach i sterował tym ruchem tego... Gylem? Gylem. Gylem, tak. Słuchajcie, ja czytałem, to w ogóle to mi się zdawało takie czy co to jakieś siedzi, rozumiesz, tam. I on ludzi w Armii, rozumiesz, tam robi różne, tak? Steruje ruchem... No, tak jest. To jest to, to w koncentracie znaczy, kompletnie. No, to ma... to, to tak? jeszcze pytanie jest takie. Proszę Erdoğan, jaką rolę tutaj Erdoğanowi przypiszywał? Znaczy moim zdaniem, on jest paradnem tej rewolucji, ale to musi muszymy... coś? Byle. Kiedy to, to e, Bo... Oni osiągnęli społeczną przewagę. Bo oni się siedzieli za to, co było najproblematyczniejsze. Znaczy, z tego wynika no, jeden oczywisty wniosek. Dalej nie ma żadnej europejskiej produkcji Nie, po nie? nie jest tak, jakichkolwiek nie. Wszystko to jest udawane z jednej i z drugiej jest strony. No, wszystko to wchodzi jak w rozmowach to, to zrobiłem taki jeszcze program, gdzie um, ci moi tenści od islamu jeździli w trzy miejsca w Turcji przez sześć lat. Ja bym mieli tych samych rozmowców. Miejscowy komułę, aptekarza, szefa postawionku policji i tego tam burmistrza. I z tymi nauczycieli, Z Mieli takie trzy miejsca w takiej głębokiej Turcji, i co? Przez 6 lat co roku byli u nich i zadawali im mniej więcej te same pytania. Hmm. Ciekawe jak się zmieniała odpowiedź. Dokładnie tak. 6 lat. Sześć sześć lat? W przeciągu 4 lat ci goście zaczynali rozmowę o tym, że my jesteśmy częścią Europy i my chcemy do Europy. Potem nastąpił 2.11 i oni mówili, że Ameryka jest zła. A na końcu tego Rozłożonego w czasie wywiadu, mówię o na Europa. Europa. Europa? to jest nasz, nasza przyszłość, ale to jest, kiedy my tam przyjdziemy. Pomiędzy nami nie ma żadnej, żadnej punktu Ci sami goście, to jest sam muła, to sam nauczyciel, to sam aptekarz. Znaczy, to badanie pokazuje, Coś, czego nie łapią ani duże fiktanki, ani nie łapią tego komunistyka, ani polityka, ani żadne wiary. Jesteśmy w trakcie wielkiej zmiany społecznej na świecie. Nie zdajemy sobie sprawy do tej, do tej pory, w którą stronę to idzie, ale to w pełni, skórnie to idzie, cały czas. Zupełnie inny Słuchaj. świat to idzie z tego, niż taki, który znamy. Tak. Pamiętam, jak przyjechał, było takie seminarium w Błaszkiej I, i ktoś jeszcze w Warszawie robił chyba świewoda takie spotkanie w z jednej strony Tisariego, który był absolutnie entuzjastą Które przyspieszenia, przyspieszenia rozmów hmm. akcesyjnych z Turcją nie pamiętam, kto był drugą osobą, który byliśmy który, ja tym, który, który to kontrowął no? tak, kwestionował Chyba ja tam przysięgam, mam, wiesz, że wtedy siedziałem, słuchałem tego, ja zapisałem go akurat lubię, e, jeszcze z czasów dawnych, bo nie, no, poznałem w 80-tych latach, jak on był zastępcą sekretarza Generalnego LZ. To mi, że... Wtedy? I siedziałem na no, tej sali, pojawiałem się taki, wiesz, taki, taki... By pretensje, żeby zamiast się koncentrować, słuchać, to nieustannie sobie przypominałem dowci po facecie, którego żona miał coś zrobić w domu i żona już nie miała jakiegoś narzędzia, młotka. To żona miała iść do sąsiada. Ja cały czas mówił, a tak, pójdę, a on mi powie od razu, że właśnie młodian przerwałem i spojrzy na mnie niechętnie. No i cały czas już mnożył te problemy, co to będzie jak on pójdzie pożyczyć ten matek i w końcu już tak zbudował taki obraz w końcu ta żenę go zmusiła poszedł, pukał tego sąsiada sąsiad mój słucham, wy widził pierdolę cię z tym mordkiem ja i <laughs> to jest przychodziony moment, ja rozumiem że to jest właśnie ten proces, który następuje następuje w Turcji, ja rozumiem, że w momencie jak ten wart, jak ty sobie osiągnie ten swój cel co ci tylko EWB za Inna sprawa, że jak... To tam jest jedna rzecz, która akurat pękła w Egipcie O to trzeba to, pamiętaj, że w całym tym świecie to ma... Bo to są takie określi możemy że demokracja, coś tam, coś tam, ale tam od wieków jest jeden regulator, który jest właściwie i, i ten każdej władzy. Obojętnie, czy ona jest demokratyczna, czy jest od kalifa, czy jest komunistyczna, bez znaczenia. Tym limitem każdej władzy jest baza. I to się nie zmieniło od początku istnienia państw izraelskich. Jeśli bazar w pewnym momencie odmawia współpracy z władzą, to znaczy, że władza jest w głębokim kryzysie. I ten fenomen, ten geniusz Erdogana polega na tym, że on do tej pory znakomicie się układał z bazarem. No, podobno, tak. podobno... koledzy w Iranie stosili załuchanie bazarów. Tak! Znaczy... ten problem, który w tej chwili... Idealnym... działa ja... A, tak, A dlaczego? Bo oni założyli swój bazar, tylko czysto państwowy, znaczy czysto złożony z tych... gigantyczne przedsiębiorstwa ajatolaków, którzy zabierają im towar, i grają ceną, w związku z bazar nie może być po twoich stronie. Natomiast trzeba pamiętać o bazarze, bo jeśli się o nim zapomina, to się zapomina o tym prawdziwym wędzidle władzy w, w tych krajach. I e, Turcja do tej pory jest w dobrym stanie, świetnie sobie radzi, e, mimo tam różnych mhm. problemów, e, jednak to jest taka przyzwoita gospodarka, wielki kapitał zresztą, to, eee. Wielki kapitał. Eee. Ale raczej stambulski się na to widzi. Eee. Tak, tylko jak jest silny bazar to robi nie Bada jest protokapitalizmem. W tym sensie, że jak jest silny bazar w jakimś mieście, to z niego korzystają wszyscy dookoła. W związku z tym, jak bada dobrze działa w Stambule, to znaczy, że też działa we wszystkich innych miejscach. Jak źle działa, jak maczkawkę w Stambule, to Grybę mają... To jest ciekawe, bo oni stworzyli o wiele wcześniej kapitalizm niż my, zupełnie innych reguł, a w sumie strukturalne podobieństwa są, są dość silne. Więc jak mówimy o tej rewolucji, takiej podwajającej rewolucji w, w Turcji, to stąd też po to zatrzeżenie, że ona ma szansę powodzenia tak długo, póki się nie pokuci z bazarem. Prawda? Jeśli nie, nie pierwszy czegoś, co jest możliwością szybkiego obrotu, bo na czym polega badanie? Badanie jest dlatego protokapitalizm, bo pierwsi wymyślili właśnie oni, że nie zasób towaru na sklepie, nie pieniądz, który chowasz jako zarobek jest gwarantem twojego sukcesu, tylko szybkość obrotu. To szybkość obrotu decyduje o tym, że banda od wieków działa według niezmiennych reguł. I, I jak masz kłopoty w kraju i spada ci szybkość obrotu, to zawsze spada na kłopoty, kiedy wypowiada po, po sprzeczce obrotu. To jest znaczy, że zobaczymy, sprawdzić federalnie, jak powiedziałem, jak w wtorek ja dopiero będę. A na, to... na nic pewnie przy... przyjechał na masę na ludzi. To niech go zobaczył, powiadał. Tak jak mówiąc, wybierzemy się w przyszłym roku, prawdopodobnie, do... E, byłyby Waszławie, od Żagrzebia do Purgowicy i do Sarajewa, nie? Pamiętajmy. Piękne miejsce. Może no. najpiękniejsze w Europie. Poza Francją. Byłem w Purgowicy. W Purgowicach tam pamiętajmy. Pisać, tam, jest, tam jest ta Czetynia, Tam jest fantastyczne wybrzeże, kotowska Buchta. I... No, a cudowny, najwspanialszy przełom, czy kanio, że gitary. Płynę sobie pontonami, Jest telefon, telefon jest od Lipskiego. No i wstajemy. Lipski mówi, słuchaj, może byś porozmawiał tutaj z tym domnikiem. Czemu nie? Ja byłem wtedy w Gerenie, z tych ponośladzach Tego się zapasów i I wtedy mi zaproponowali przejście do IMF. Kurwa, wchodziłem się nawet przez 30 sekund, więc... No, Ja wiem, że to przez pewien czas, w pewien sposób, to dobrze, no. Bo ono po to jak to, byłeś, to, dało, to było, Bo ona potrafiła w boku świątowym, jak wypróbujesz, to ja się zaproponowałem 290. No, oczywiście to jest. Teraz mówiąc, jest taki plan, żebym tym szefem że tego Komitetu Rozwoju Małko Światowego został na kolejnym manakom. To jakieś procedury Były, ale no, no, to no, już wszystko podoba, tak, że jakoś zagrodnicę jakoś tak wszystko podobać. A to by było ciekawe. A opowiedzcie coś o Węgrzech i o walce um, Orbana ze, ze światową finansierogią i IMF. No nic nie taka. To co się składa w jakiś spójny system, czy to są oddechanie wyroku, czy to jest, co to jest za polityka, jak to, no to, to, to się, dużo pyta, pytaniem, o się To się już pytań, jakby tak, nie roczy się czy Znaczy, to jest... to jest gość, który uwierzył, że jest lokalnym carem mm -hmm. Ojżysza, że nie dotyczą go, jakby, że, że Węgry nie są uwikłane w gospodarkę Tak, kurwa, są jeszcze bardziej niż Polsce. ale parę rzeczy zrobił Ten powiedział brawurowych, słusznych, choć strasznie kontrowersyjnych. po pierwsze, znaczy realizował ich ofert. To ich ofer była jedna trzecia naszych. W sensie rozumiana. Akurat mój taki bym powiedział stosunek chłodny do, do Jacka Rosowskiego. Hmm. ociepla się bardzo wyraźnie z tego powodu, że on jest jedynym człowiekiem, który jest w stanie ten błąd polskiej reformy gospodarczej naprawić okej, okay. poczekajmy na chwilę trzy przypamięty, a obawiam się, że się pojawi w ostatnim momencie czwartym nie wiem znaczy...